Klasyka i nowość, hity i gnioty. Wszystko, wszystko co myroczne, strażne i tajemnicze znajdziesz na nekropolitanyblogspot.com Witam w nawiedzonym podcaście. Zobota 4 lutego 2017 roku. Słuchacie właśnie 119 nawiedzonego podcastu na blogu Necropolitan. A po tej stronie mikrofonu wita się z Wami przeziębiony Szymas. Cześć wszystkim. Tak, witam się z Wami i tym samym otwieram kolejny już czas podsumowań, a więc cykl podcastów, w których podsumowujemy. Wszystko, co związane z horrorem, co wydarzyło się, czy też miało swoją premierę w roku ubiegłym, w tym wypadku 2016. Tak, jeżeli słuchacie nawiązanego podcastu już od co najmniej roku, to wiecie, jak to wyglądało drzewiej. Jeżeli nie, to krótko wyjaśnię. Otóż raz do roku nagrywamy właśnie taki czas podsumowań i wygląda to tak, że Zapraszam kilka osób na krótkie rozmowy w domyśle trwające 15-20 minut i w ramach tych rozmów staramy się wybrać, że każdy z moich kości stara się wybrać przynajmniej z założenia tak, trzy teksty kultury lub też zjawiska związane z kulturą, które w jakiś sposób były istotne, ciekawe, niezwykłe, wartościowe, ale też być może takie, które sprawiły jej czy jemu z jakąś negatywną niespodziankę, były negatywnym zaskoczeniem, a więc zarówno polecamy pewne rzeczy, jak i odradzamy. Powiedziałem teksty kultury i zjawiska, bo to mogą być filmy, książki, gry, seriale, ale, komiksy, planszówki i tak dalej, ale to też mogą być jakieś, nie wiem, festiwale, eventy, konwenty, cokolwiek, tak? Nie ma niczego narzuconego z góry, i też chodzi o to, by. Każda z osób zwróciła uwagę w miarę możliwości na coś innego, to znaczy to nie jest tak, że moi goście wiedzą o czym rozmawiałem inni, ale tak sugeruję, by nie mówić o tych najbardziej popularnych rzeczach, by właśnie nie bać się tego, że ktoś pogorszy temat zbyt niszowy, nie wiem, przeciwnie i dzięki temu mam nadzieję, że uzyskamy taki naprawdę szeroki wgląd we wszystko, co w naszej grozie kochanej piszczało w tym ubiegłym roku. I ten odcinek jest pierwszym z cyklu Czas Podsumowań 2016. Nie wiem, czy na dwa odcinki, czy na trzy trudno to ocenić. Dziś posłuchamy pięciu różnych gości. Tak jak mówiłem z założenia, każdy ma wspomnieć tak o trzech rzeczach i rozmawiać od 15 do 20 minut. W tym roku dopuściłem też wariant solowy, gdy ktoś po prostu sobie tego życzył, czy gdy ciężko było się zgrać na rozmowę, więc będą i solówki, i duety. W duetach oczywiście ja będę z boku, ja będę biegny, by to goście mogli się wypowiedzieć. I dzisiaj usłyszycie pięć różnych głosów i już dzisiaj zobaczycie, jak duży jest rozrzut tematyczny, bo będziemy rozmawiali i o książkach, i filmach, tych takich bardziej popularnych, i o rzeczach, o których być może jeszcze nie słyszeliście, Zajmiemy się też tematem czasopism branżowych, porozmawiamy o pewnym cyklu telewizyjnym, skoczymy do teatru i w kilka innych miejsc będzie się działo, tak będzie się działo i tak jak mówię to dopiero i tak początek naszej przygody, bo przynajmniej jeszcze za tydzień będziemy te wątki kontynuować już z nowymi gośćmi, a dzisiaj usłyszycie, no właśnie, Kogo? Nie będę zdradzał detali odnośnie samych rozmów, jeżeli ktoś chce najpierw wiedzieć o czym rozmawiamy, niech zajrzy na bloga na nekropolitanblogspot.com lub też na konglomeratpodcastowy.pl i tam w poście można znaleźć rozpiskę tematów, które są poruszane razem z plusami i minusami na początku, plusy to te rzeczy, które polecamy, minusy to te, które krytykujemy, odradzamy, a wszystkich innych po prostu zachęcam do słuchania. Na pierwszy ogień idzie debiutująca w nawiedzonym podcaście Bogusia Szewczyk. Nasza słuchaczka, która przechodzi chyba właśnie tę samą drogę, którą ja przechodziłem kilka ładnych lat temu, a więc po kilku latach słuchania podcastów sama chwyciła za dyktafon, zadebiutowała w konglomeracie podcastowym w czasie pierwszego naszego eventu dotyczącego Harry' Pottera. Później odważyła się także na solówkę i na dość potężny duet z Mando o niezgodnej, a dziś usłyszycie ją także tutaj w nawiedzonym podcaście. Po Bogusi usłyszycie kolejną osobę debiutującą na łamach nawiedzonego, a będzie nią Sebastian Sokołowski, znany wam zapewne z bloga i fanpage'a na Facebooku Okiem na Horror, a także od tego roku, właściwie tego, tego ubiegłego, o którym dzisiaj będziemy też mówić, jako redaktor i wydawca, autor czasopisma Okolica Strachu oraz wydawnictwa Phantom Books. Po Sebastianie usłyszycie znanego Wam już bardzo dobrze Michała Rakowicza, czyli Jerry, Gosh, Jerry Stales. Po Jerem pojawi się tutaj także Agnieszka Brodzik, czyli redaktor naczelna portalu karpenochtem.pl, Wprawdzie niedebiutująca, ale nie słyszycie jej tutaj zbyt często, więc. No super, że znowu się pojawiła. Poza tym to drugi już głos kobiecy w tym podsumowaniu. Ogólnie ta proporcja właściwie dysproporcja między kobietami a mężczyznami jest całkiem spora niestety. Dlatego tym bardziej cieszę się, że chociaż te kilka żeńskich głosów także udało mi się tutaj ściągnąć. I na zakończenie dzisiejszej części czasu podsumowań usłyszycie jeszcze Grzegorza Gajka. A więc pisarza, autora między innymi polskiej grozy znanego z takich powieści jak Szaleństwo przychodzi nocą, Ciemna strona księżyca czy ubiegłoroczne Malowidło. Tak więc już widzicie, tak? Już po samych gościach, że mamy całkiem różne osoby i tak samo będzie z tematami. Tematy też będą bardzo zróżnicowane. I ja już nie będę przedłużał. Życzę wam przyjemnej <głosy> dla których chciałem powiedzieć. Życzę wam przyjemnego odsłuchu. Łączymy się z pierwszym gościem czyli z Bogusią. Cześć. Cześć, cześć Szymon. Co tam słychać w nowym roku? Dzięki, wszystko w porządku, zaczął się zwariowanie totalnie, mam nadzieję, że tak będzie do, do końca roku. A u Ciebie wszystko ok? Na razie całkiem nieźle. Oby też właśnie się utrzymało i oby było lepiej niż w 2016 pod wieloma względami, chociaż z Grodzą chyba nie było tak źle akurat. Co o tym myślisz? No Wydaje mi się, że akurat w 2016 roku nie mieliśmy powodów do narzekania, szczególnie jeśli chodzi o filmy i książki, o których będziemy chyba rozmawiać. Okej, okay, to od czego chciałabyś zacząć? Filmy czy książki? No myślę że, myślę, że zaczniemy od filmów, bo to w sumie tutaj mam tak nie za dużo do powiedzenia jakby. W ogóle to przede wszystkim chciałabym podziękować za zaproszenie, super, że mogę być w nawiedzonym podcaście, bardzo mi miło. Mam nadzieję, że jeszcze oprócz tego nagrania będą też jakieś inne, może nam się uda. No wszyscy mamy taką nadzieję, pomimo problemów <śmiech> technicznych, że pomimo się uda. Tak jest. Okej, okay, no to y, rozmawiajmy o filmach. Y, odnośnie tego, co mnie zaciekawiło najbardziej w 2016 roku, no to pomyślałam sobie, że powiem na pewno o pięciu tytułach, które są moją taką absolutną topką. No tutaj nie będzie niespodzianek, bo zakładam, że większość miłośników grozy filmowej będzie miało takie same typy jak ja. I po kolei, y, numer pięć według mnie, no to cisza. No tutaj nie, nie trzeba komentarza, to był po prostu świetny film. Numer mhm. cztery Субтитры делал Cloverfield Lane 10. Najbardziej zaskakująca rzecz, jaką widziałam przez wzgląd na mm, skonstruowaną fabułę i na to, jak sprawdził się w swojej roli John Goodman. Tam Jerry sporo na temat tego filmu pisał gdzieś na swoim fanpage'u i y, ja się z nim w zupełności zgadzam. To była naprawdę zaskakująca historia. Pozycja trzecia. Obecność dwa. E, dopiero na trzeciej, ponieważ... Właśnie zdziwiony jest. <laughs> dopiero na trzeciej z tego względu, że mm, spodziewałam takiego filmu po prostu. Liczyłam na to, że utrzymają poziom z części pierwszej no i dostałam to, czego się spodziewałam. Dobrze skonstruowany horror w klimacie z świetnymi aktorami, także super. Numer drugi to Nie Oddychaj, no to jest po prostu rewelacyjne kino, byłam przerażona jak oglądałam ten film od pierwszej sceny, po prostu siedziałam cała taka spięta i wystraszona, także to, to był naprawdę dobry seans. No i miejsce pierwsze, nikogo nie zaskoczę, The Witch. To przez wzgląd na to, że to naprawdę świeże spojrzenie na, na horror, jest tutaj bardzo dużo warstw, które można odkrywać podczas kolejnych seansów. Jest to też film na tyle nietypowy, że no, myślę, że będzie już w klasyce gatunku na długo, długo. I zrealizowany też znakomicie, zresztą rozmawialiście o tym, także co? Będę dużo mówić. Dokładnie tak, i też dzięki niemu Taylor Joy się wybiła, i potem jeszcze tak. Morgan, tak, o, teraz split. Tak jest. I się rozwija kariera naszej Tomasy. Dokładnie, oby tak dalej, bo to naprawdę ciekawa aktorka. Ma fajną, fajną twarz, ciekawie y, konstruuje bohaterki swoje, także myślę, że jeszcze coś ciekawego od niej zobaczymy. Mhm. Y, natomiast ja bym chciała też powiedzieć: y, tutaj miałam pewne wątpliwości, czy w ogóle poruszać ten temat. Odnośnie filmów, to chciałabym jeszcze. Nadmienić takie dwa tytuły z kina troszeczkę eksperymentalnego, ja to tak nazywam. Nie wiem, czy słyszałeś no, o, o takim filmie jak Neon Demon. Na pewno słyszałeś no, gdzieś tak, tak, zwiastun, tak, tak. Pewnie, zwiastun pewnie ci się gdzieś tam w oczy rzucił. No, ja chciałabym ten film też gorąco polecić. To, to trudno jest z opowiadaniem o tym filmie, bo on jest tak skonstruowany, jak jest skonstruowany. Historia jest dość prosta. No bo mamy opowieść o dziewczynie 16-letniej, która rozpoczyna w Los Angeles karierę modelki, na kłamstwie to jest też trochę zbudowane, bo ona oszukuje, że ma więcej lat niż ma, ale jest to film tak hipnotyczny i tak fenomenalny wizualnie, dodatkowo jeszcze w końcówce jest tam rzeczywiście reżyser troszeczkę pograł z takimi motywami z horrorów. One są oczywiście bardzo proste tam te zagrania, ale myślę, że jeśli da się temu filmowi, Szansę i spojrzy się na niego jako na no, piękne wizualnie dzieło, to y, na pewno wzbudzi zachwyt i ucieszy, ucieszy oko, bo tam są rzeczywiście sceny po prostu rewelacyjne, operowanie światłem i, i też ciekawi aktorzy. Tam występuje w małej roli Keanu Reeves, z którym <śmiech> każdy, każdy film oglądam i w sumie to on był takim powodem, dla którego po Neon Demon sięgnęłam. Polecam. Jest też jeszcze jeden film, i tutaj już będzie gorszy sprawa, bo taki tytuł Cutsic Blues. Szymon, kojarzysz? W tej chwili nic mi nie świta. To jest taka opowieść Dave'a Jacksona. Ten film był pokazywany na Splat Film Festiwalu w Lublinie. To jest, to jest taka opowieść... Jak ja mam opowiedzieć o tym filmie? To jest taka historia faceta, który stracił kota i spotyka dziewczynę mającą podobne problemy. <śmiech> to brzmi głupkowa, to brzmi wiem, ale to nie jest wcale śmieszny film to ja tak sobie pomyślałam, jak skończył się seans, że gdyby m, było, było coś takiego jak odpowiednik bizarro w filmie to Cutsic Blues rzeczywi rzeczywiście do, do tego bizarro można zaliczyć, bo tam m, on m, balansuje bardzo często na granicy dobrego smaku, są tam naprawdę takie momenty, które no, obrzydzają, ochydzają, a jednocześnie ma też takie trochę kina artystycznego. Jest świetna muzyka tam yy, i... Podejrzewam, że wielu widzów odbije się od tego filmu, bo tam patologia wylewa się po prostu z każdego kadru i tam nie, niektóre momenty są naprawdę dość szokujące. W końcówce jest też bardzo fajne nawiązanie do takiej klasyki horrorów cielesnych i to jest w sumie jeden z najmocniejszych fragmentów całego tego filmu. Nie będę polecała wszystkim, bo to tak jak mówię to jest tru trudne w odbiorze dzieło, ale jeśli będziecie kiedyś mieli okazję, jeśli nie boicie się wyzwań, nie boicie się ohydnych filmów, to warto Cutsic Blues y, zobaczyć. To naprawdę ciekawa rzecz. Taka hipnotyczna. My się czujemy obrzydliwie, tak niekom niekomfortowo, jak ten film oglądamy, ale mimo wszystko nie można od niego oderwać oczu. Nie wiem, może, może ktoś w komentarzach na przykład, kto widział ten film, to, to, to napisze, co, co myśli, bo jestem ciekawa, czy mają inni odbiorcy podobne odczucia, jak ja. Mm -hmm, no zachęcamy oczywiście i ja w sumie za w ogóle zapomniałem, by sobie spisać i przejrzeć, sprawdzić, czy są dostępne, czy DVD są gdzieś do, do dostania mm -hmm. te filmy właśnie ze Splat, Splatfest Horror tak, Film Sp Festival, tak się Festiwal. chyba nazywa ta impreza. Tak jest, no nie pisaliśmy tak na fanpage'u. Nie pamiętam, kto dokładnie wspomniał o niej po raz pierwszy, w każdym razie dzięki i będą kolejne mm -hmm. edycje, więc warto śledzić, Świetnie. jeżeli ktoś się interesuje tego typu eventami. Mm -hmm. Tak jest, bo oni bardzo ciekawe filmy dobierają. Zresztą tam po, po tym seansie tego, tego filmu Kaczyk Blues też tam w, w internecie widziałam takie informacje, że był to jeden z najbardziej szokujących chyba obrazów pokazywanych w polskich kinach w ogóle. To, to rzeczywiście jest jazda po, po bandzie ostra, także no. No, ciekawa jestem odbioru tutaj w Polsce innych miłośników kinagrozy. Zobaczymy, może ktoś, może ktoś odpowie w komentarzach. To no. o filmach tyle z mojej strony. Okej, okay, dobrze. Czyli polecieliśmy mniej lub bardziej pięć filmów. Pięć Boże pięć, y osiem tak ciekawych produkcji. Nie, siedem. Y Cie siedem, siedem. <laughs> tak. Jestem Spokojnie. teraz humanistą, przepraszam. Tak, siedem. <laughs> siedem ciekawych produkcji i teraz przejdziemy do literatury, tak? Tak, tak, do literatury. Nie będę opowiadała o tych książkach dwóch, o które za chwilę wymienię szczegółowo, bo to są te na tyle kojarzone tytuły, że w sumie wszyscy wiedzą, tam już też się pojawiały recenzje i na karpenoktem tych rzeczy i w innych miejscach też. No ja polskiej grozy pragnę szczególnie polecić i, i pochwalić Nie ma wędrowca Wojtka Guni, to mhm. rzeczywiście jest znakomita rzecz dawno nie czytałam polskiego horroru horroru, to dużo powiedziane. To da Dawno nie czytałam polskiej opowieści grozy, która byłaby tak klimatyczna i tak tajemnicza jak ta opowieść. No i oczywiście Malowidło. Grzesia Gajka. To jest też kawał dobrej roboty. Super. Bardzo mi się to dobrze czytało. Z Malowidłem łączy się też rozczarowanie roku z mojej strony. To też tak tutaj krótko powiem. To co robi wydawnictwo Wideograf, To jest dla mnie w sumie najbardziej negatywna niespodzianka ja rozumiem, że w przypadku niektórych premier książkowych można trochę, trochę przyginać i kombinować z datami, z, da z datami wprowadzenia, z datami premier, no ale to, co działo się w przypadku Malowidła i kilku innych tytułów, no to ja zupełnie nie rozumiem tutaj zagrań wydawnictwa wideograf. Ciągłe odwlekanie premiery, przesuwanie, wprowadzanie, najpierw tej wersji elektronicznej, potem w ogóle o papierowej nie było, nie było wzmianki, zresztą wy, tym podcastem waszym o Malo widle strasznie poczułam się ciekawa i chciałam tę książkę jak najszybciej przeczytać i przyznam szczerze, że bardzo się wkurzałam jak pojawiały się kolejne informacje o, o, informacje o opóźnieniach niestety. No. Mam nadzieję, że wideograf w tym roku się poprawi i, i pod kątem edytorskim i pod kątem właśnie dbałości o dotrzymywanie terminów to tyle z mojej strony. Ja o tym też wspominałem przy nadchodzących premierach, przy tym podcaście, o tym, tak. czego oczekuję od kolejnego roku, bo rzeczywiście strona działa tragicznie, widownictwo działa tragicznie i właśnie korekta mm -hmm. redakcja coraz słabiej, a do tego no jeszcze... Przycham... Przykro bardzo, bo y, y, ja zawsze myślałam o wydawnictwie wideograf w takich kategoriach, że jest to jedno z ostatnich wydawnictw, które sili się na to, żeby wydawać różne rzeczy. Takie też czasami nietypowe, nie? nie, nie stawiają jakby na tych autorów takich znanych i z pewnością takich, które, którzy się będą sprzedawać, tylko właśnie wyda wydawali dużo polskiej grozy, no, ró na różnym poziomie, no bo to o tym też, można dyskutować. I też, tak, i dokładnie. taki ostatni bastion. Tylko, że ja też teraz rozmawiałem z różnymi twórcami, autorami, w tym roku i też z osobami odpowiedzialnymi za promocję i wiem, że też przy różnego rodzaju eventach właśnie promocji na każdym możliwym gruncie były różne problemy, więc no w tym roku naprawdę ja też mam bardzo złe Doświadczenia tak, i tak. No myślimy podobnie, ja też jestem bardzo rozczarowana. No to może, skoro już o rozczarowaniu, to też tak na szybko nadmienię zaskoczenie roku pozytywne, tutaj też myślę, że raczej nie będzie niespodzianki. Czasopismo okolica Strachu. To chciałabym pochwalić, bo pod, pod kątem y, właśnie dbałości o terminy, pod kątem rzetelności i, i w ogóle zawartości poszczególnych numerów, no ogromny plus, rewelacja. Mam nadzieję, że w tym roku też będą się y, tak sprawować fajnie, jak, jak w roku 2016. Y, świetne teksty, znakomita publicystyka. No, liczyłam na to, że na polskim rynku będzie takie czasopismo, jak Okolica Strachu. Ogromna pochwała, rewelacja, pozdrowienia dla całej redakcji. Super robotę robicie, ekstra. Redakcja na pewno będzie nas słuchała, więc <laughs> tak, tak, tak. Super, no to tym bardziej pozdrowienia. Natomiast Aha. ja chciałabym jeszcze powiedzieć też parę rzeczy o tym, co jest w tych, w tych tematach książkowych dla mnie jakby najbardziej pozytywne też jeszcze. Bardzo cieszy mnie to, że w roku 2016 wydawano w Polsce bardzo dużo rzeczy, nie tyle literackiej, beletryzowanej grozy, co też prac naukowych na ten temat. Ja jestem pasjonatką tego typu wydawnictw i jestem naprawdę zachwycona tym, co się pojawiło i to te książki będę w szczególności teraz pochwalała i, i wymieniała. Przede wszystkim y, zacznę od tej elektronicznej publikacji, y, która była jako pierwsza, czyli Groza w kulturze polskiej, Trickstera. Znajomy tytuł Szymon? <śladanie> tak, to jest rewelacyjna tak? rzecz. Ja, ja, Coś y, mi mówi. Przy... <śladanie> Ale ciebie tam chyba nie było. Nie, ja byłem wtedy w Niemczech w czasie trwania konferencji, niestety. Aha, to miała być moja pierwsza konferencja na doktoracie, ale no mhm. musiałbym, wiesz, zapłacić 400 zł za sam przejazd i tak trochę. Oj. No, byłem studentem pierwszego roku na stypendium zagranicznym, mhm. trochę było to niewykonalne. Ciężko. Hmm. Ciężko, dobra. No w każdym bądź razie jest to naprawdę publikacja rewelacyjna dla mnie. Przyznam się od razu, że nie przeczytałam wszystkich tekstów, bo ze mną i z tymi książkami elektronicznymi troszeczkę bywa różnie, natomiast tam są kapitalne moim zdaniem rzeczy na temat, zacznę tak z grubej rury, filmu o, o panu Kleksie na przykład, jest też tak, tam omówiony tak, tak. Orbitowski, kapitalna rzecz dotycząca Ciemno Prawie Noc. Tam, ta, tam ten artykuł o tej książce Batorowej jest znakomity. No i dodatkowo też fantastyczna praca na temat opowiadań Beksińskiego. W tak. ogóle mm, moim zdaniem 2016 rok to jest rok Beksińskiego dla mnie. Tutaj jeszcze też nadmienię, że najlepszym filmem roku moim zdaniem była Ostatnia Rodzina. Przynajmniej jeśli chodzi o polskie kino. Ja do Beksińskich mam bardzo osobisty stosunek i, i jestem zachwycona tym wszystkim, co się dzieje wokół, wokół twórczości, także tutaj też ogromna pochwała. Jak ktoś nie widział ostatniej rodziny, no to polecam, bo to jest naprawdę znakomita rzecz i samymi Beksińskimi też warto się zainteresować bardzo. Jest masa też publikacji ciekawych. Tak, tak. W 2016 roku ukazała się biografia Tomka Beksińskiego krótko przed premierą filmu, no ale to jest temat na inną dyskusję, także zostawmy. Mhm. Okej. Okay. także jeśli chodzi o te książki związane z, z grozą, z takiego spojrzenia naukowego, no to ja chciałabym powiedzieć o takiej publikacji, którą napisała Katarzyna Slany, chyba dobrze wymawiam nazwisko, Groza w literaturze dziecięcej. To jest fenomenalna praca dotycząca tego, jak pisarze literatury skierowanej do młodego czytelnika operują grozą. Ja naprawdę lubię takie, takie rzeczy, a to jest chyba na polskim rynku wydawniczym póki co jedyna praca związana z tym tematem, z tym, z tym ujęciem horroru. No... Oczywiście elementy związane z grozą w dziecięcej literaturze, no to mają służyć budzeniu świadomości, oswajaniu lęków i groza. Ma też być oczywiście metaforą życia i codziennych problemów, ale nie, nie tylko o tym pisze autorka. To jest naprawdę publikacja, którą warto, warto poznać, jeśli jesteśmy zainteresowani takim troszeczkę innym aspektem horroru. I dodatkowo jeszcze też wyróżnię Magdaleny Kamińskiej książkę Upiór w kamerze. To jest taka rzecz, która oczywiście śledzi ewolucję tego filmowego horroru. Jest to rzecz dobra, pięknie wydana, jak na tego typu publikacje, to z tymi edycjami też niestety bywa różnie, natomiast ona jest naprawdę dopieszczona w każdym detalu. Świetnie mi się to czytało. Myślę, że jest to rzecz dobra, zarówno jeśli jesteśmy debiutantami w temacie, jak i dla kogoś, kto jest też zaangażowany bardziej już w tę tematykę związaną z grozą. Jedyna rzecz, do której mogę się troszeczkę tam przyczepić, no to fakt, że autorka bardzo bazuje na informacjach z internetu, jako na takim źródle odbioru i to jest takie dyskusyjne, bym powiedziała, delikatnie mówiąc, ale to mniejsza. Możemy zostawić ten temat. Jest to świetna rzecz na, na początek dla, dla miłośnika filmowej grozy. I jeszcze jedna, już na koniec, książka Demonolodzy która Rada Britla. To jest też rzecz, która mnie absolutnie zaskoczyła w ogóle. Ja się nie, totalnie nie spodziewałam. Książka wydana przez wydawnictwo specjalizujące się w literaturze bardziej religijnej, bym powiedziała. Rzecz, która nie miała w ogóle promocji. Ja dowiedziałam, Wiedziałam się dokładnie na dwa tygodnie przed premierą, chyba? Szymat, bo tobie też podsyłałam informacje. No, na ten właśnie się od ciebie właśnie wtedy. Tak, tak. To jest rzecz, która nie miała w ogóle żadnej reklamy. W momencie, kiedy do kin wchodziła druga obecność, no to wydawnictwo mogłoby zrobić mega promocję tej książki, a z tego zrezygnowało. Zupełnie tego nie rozumiem. To jest taka publikacja, no, szczególnie skierowana właśnie dla miłośników Warrenów, typowo. Jest fajnie wydana, nareszcie na polskim rynku jest, Coś związana z jakaś publikacja związana z tą parą y, y, z tą parą. Wytniesz to. Dlaczego? Co, co oczywiście... Co oczywiście niezmiernie cieszy, bo fajnie, że i polscy czytelnicy mają y, okazję przeczytać coś, coś takiego nietypowego. No i to myślę, że z mojej strony to, to będzie tyle. Oby w 2017 roku było jeszcze więcej fajnych rzeczy związanych z horrorem, y, żebyśmy się nie nudzili. Tego życzę wszystkim y, słuchaczom nawiedzonego podcastu, Tobie Szymon i sobie przy okazji też, bo będziemy mieli przynajmniej okazję, żeby pogadać o wielu fajnych rzeczach. Oj tak. no, z mojej strony tyle. Dziękuję raz jeszcze za zaproszenie. Bardzo mi było miło. Pozdrowienia dla wszystkich. Trzymajcie się ciepło. Na razie, Szymas. To my dziękujemy. To w takim razie do usłyszenia, także tu na antenie. Do usłyszenia. Trzymaj się. Pa. Cześć. Nie przedłużając przejdziemy od razu do naszego następnego gościa. Tym razem usłyszycie wstawkę solową od Sebastiana Sokołowskiego, znanego z Okiem na Horror, Okolicy Strachu i Phantom Books. Zapraszam do słuchania. Dzięki bardzo za zaproszenie. Cieszę się, że mogę opowiedzieć o imprezach, o książkach, o filmach, czy o innych powiedzmy sobie rzeczach związanych z grozą, z hororem, które w zeszłym roku wywarły na mnie największe wrażenie wybór oczywiście nie, nie był prosty ja do tego nagrania przygotowywałem się chyba kilka dni myślałem co tu wybrać, o czym wam opowiedzieć i w gruncie rzeczy nadal nie wiem czy decyzja podjęta jest odpowiednia no zobaczymy zaczniemy może w takim razie od imprezy tegoroczny Polkon, Wrocław, Sierpień jeżeli dobrze pamiętam ja na konwenty jakoś za bardzo nie jeżdżę, zawsze wypadają jakieś takie powiedzmy sobie rodzinne historie, gdzie nie zawsze człowiek ma czas czy możliwość, żeby pojechać. Z innej strony mieszkając na północy kraju tych konwentów tak naprawdę blisko też dużo nie ma, dlatego trzeba cały dzień spędzić w pociągu powiedzmy, żeby dojechać czy do Wrocławia, czy gdzieś tam do Rzeszowa, czy do jakichś innych miast położonych na południu kraju. Dlatego też każdy konwent staram się wybierać w miarę dokładnie i cieszyć się nim tyle, ile daje fabryka. Na Polkonie wprawdzie byłem tylko jeden dzień, w piątek musiałem wracać do domu. Ale ten jeden dzień wystarczył, żeby poznać, porozmawiać, spotkać się, nazbierać pamiątki, autografy od no, mistrzów światowego horroru, bo przecież gościli w tym roku w Polsce i Jack Ketchum, Edward Lee, ale także Peter Brett, do którego jakiejś wielkiej kolejki nie było fanów literatury grozy, a szkoda, bo jego cykl Malowany Człowiek jest jedną z lepszych książek, jak w życiu czytałem. Wspaniałą sagą już w tej chwili Dark Fantazy opowiadającą o walce demonów z ludźmi czy ludźmi walce ludzi z demonami książka jest naprawdę obłędna, wspaniała także bardzo się cieszyłem, że mogłem uścisnąć dłoń Petera i z nim chwilkę porozmawiać i strzelić sobie fotki podobnie zresztą było z Kechumem czy z Lee wypiłem nawet w innym towarzystwie piwo, bo przecież to była okazja, żeby spotkać także miłośników, twórców, kumpli gdzieś tam z internetu zajmujących się literackim chodorem. Był przecież Łukasz Rodecki, Robert Cichowlas, Krzysiu Korsarz z Okolicy Strachu. No naprawdę tych ludzi wszystkich wymienić byłoby ciężko. Przede wszystkim świetna atmosfera, pogoda dopisała. Powiem szczerze, że tak naprawdę większość konwentu to spędziliśmy na chodzeniu po Wrocławiu. Pomimo, że byłem ten jeden dzień i na piciu piwa gdzieś tam z boku, na zbyt wielu prelekcjach nie byłem, jednak te najważniejsze udało mi się odhaczyć, czyli z tymi głównymi gośćmi, z tymi trzema facetami, dla których tak naprawdę przyjechałem. I czego sobie tutaj życzyć? Życzyć sobie tego, żeby tego typu gwiazdy literackiego horroru w Polsce było jak najwięcej, żeby byli jak najczęściej. Żeby to nie tylko Graham Masterton, który przyjeżdża regularnie co roku do Polski, czy dwa razy nawet do roku, żeby też pojawiali się inni. I tutaj wielkie podziękowanie dla organizatorów tej imprezy, że udało się no, takich świetnych facetów zaprosić, ściągnąć, że można było z nimi usiąść normalnie, jak ze zwykłymi ludźmi, porozmawiać, wypić piwo. No i atmosfera w ogóle była naprawdę relacyjna, świetna. Pomimo tego, że na stojąco praktycznie jechałem do Wrocławia i na stojąco przez te 7 godzin wracałem w nocy także. Oburzenie było maksymalne pociągu, ale to wszystko wynagrodziło mi to, co w piątek się wydarzyło. Wszystkie spotkania, rozmowy Pewne Powiedzmy sobie umowy Odnośnie projektów, które Realizuję w tym roku, bo Chciałem powiedzieć, że właśnie Na Polkonie z Łukaszem Radewskim Można powiedzieć dopiliśmy do końca Temat związany z publikacją jego powieści W wydawnictwie Phantom Books Tam też porozmawiałem Z Robertem Cichowlasem Tam się zodziła właśnie taka powiedzmy Zalążek do tego, aby uderzyć później na przykład do Mota Kastle po opowiadania do okolicy strachu. Zresztą o okolicy chciałbym powiedzieć jeszcze później. Więc impreza wspaniała, rewelacyjna i wszystko, wszystko mega, mega ekstra się wydarzyło. I to chyba była najważniejsza i największa taka impreza w tym roku. I jeszcze raz mówię serdeczne podziękowania dla organizatorów, że no jakoś to ogarnęli, pomimo, że tam wszystko nie było świetnie. Logistycznie troszeczkę tam padało, ale to, to nieważne. Ważne jest, że są wspaniałe pamiątki, zdjęcia, książki z autografami. No coś rewelacyjnego. Także to jest na pewno jeden z tych pierwszych plusów, który od razu przyszedł mi do głowy. Jedno z tych najważniejszych wydarzeń. Drugim takim wydarzeniem, czyli wracamy już w klimaty książek, to będzie powieść Bazyści Pesl, nocny film. I tutaj może niektórych zaskoczę, bo nie jest to horror. Nie jest to powieść grozy. To jest rasowy, typowy thriller. Z taką domieszką może nawet czasami bardziej niż thriller, można powiedzieć, że kryminał. Książka rewelacyjna, obłędna, świetna. Nie chciałbym spoilerować i za dużo może opowiadać. Powiem tylko Tyle, że każdemu fanowi czekina Grozy, czy literatury Grozy, książka powinna się spodobać, ze względu na to, że traktuje po części o właśnie filmie Grozy. To jest historia śledztwa, które przeprowadza Scott Magret, dziennikarz śledczy, i zajmuje się sprawą reżysera horrorów Stanisława Kozdowy, osoby bardzo tajemniczej, reżysera tak mocnych filmów, że w kilku krajach te filmy zostały zakazane. Pokazy odbywają się gdzieś pokątnie, w jakichś opuszczonych halach, nie wiem, w tunelach, metra, w jakichś katakumbach. W ogóle fanatyczni fa fani, <grytanie> fani kordowy gdzieś tam działają na stronie, do którą ciężko się w ogóle dorwać. Zalążkiem do akcji jest śmierć córki reżysera. I właśnie nasz bohater postanawia rozwikłaś tą zagadkę, jak to się stało. A przy okazji zaczyna brnąć w tą historię Goldową, Okazuje się, że ta rodzina wcale nie jest taka przezoczysta i czysta, że ma swoje mroczne tajemnice. Książka napisana jest świetnie, jak powiedziałem. Dlaczego tak mi się spodobała, ja się zastanawiam. Myślę, że po części dlatego, że cały czas kojarzyła mi się z filmem 8 mm z Nicholasem Cage'em. To jest dość podobny temat i dość pewne, bardzo duże podobieństwo, powiedzmy sobie, odnośnie niektórych sytuacji, czy powiedzmy samego, samego pomysłu na fabułę, bo też przecież Kate jest detektywem, który dostaje zlecenie, aby dowiedzieć się, czy jest znaleziony film na starej taśmie, 8 mm, bodaj, przedstawiający torturowanie i morderstwo kobiety, czy to jest film autentyczny, czy to jest tylko wymysł reżysera tak naturalnie zrobiony. I w gruncie rzeczy książki, filmy kordowe są bardzo podobne. Tam także trwa dyskusja, nikt nie jest w stanie udowodnić, czy pamiętam taką scenę, że odcinany na przykład palec, czy on faktycznie był odcinany, czy to tylko było tak świetnie nagrane, zrobione. Książka naprawdę jest bardzo fajna. Polecam wszystkim, którzy no, czytają mnie nie tylko choroby, nie tylko ale, także, ale także właśnie inne książki. Warto, naprawdę, jak najbardziej warto. Trzecią rzeczą będzie okolica stachu teraz ja hmm. wiem, że tam pewnie wszyscy się uśmie uśmiechają. No, jak przyszedł Sokolowski, to o czym on może opowiadać, jak nie okolice stachu Ale w gruncie rzeczy miesiąc temu minął rok, odkąd ten pomysł w ogóle się narodził. I. Patrzę sobie dzisiaj z pryzmatu tego roku, jak dużo się wydarzyło, jakie miejsce zajmuje okolica stachu na rynku świadomości fanów literatury grozy. Patrzę na to, jak to bardzo się rozwija i rozrasta cały czas. Jesteśmy praktycznie chyba już po trzecim do dzuku, który jest wyprzedany do zera. Co chwila ktoś tam do nas pisze, pyta się czy są jeszcze czasopisma, czy będą. Przypomnę, że wyszły cztery numery, piąty już pracujemy nad piątym. Praktycznie jest można powiedzieć dograny. Już myślę gdzieś tam o numerze szóstym i też bardzo często się zastanawiam, co było takim powodem, że okolica odniosła taki sukces, bo no powiedzmy sobie szczerze, jeżeli drukuje się jakiś nakład, inwestuje się jakieś pieniądze, to się wszystko zwraca, udaje się uzbierać pieniądze na następny numer, no to znaczy, że jest wszystko okej, okay, że jest fajnie i tędy trzeba iść cały czas do przodu okolica stachu, cóż takiego w niej jest bo przecież chcieliśmy y, zrobić coś na wzór połączenia magazynu coś, które już nie istnieje ze starym Feniksem czy ze starym fantastyką y, specjalnie taki papier musiałbyś powiedzmy troszkę postarzały tam jak się dobrze ci którzy kupili te czasopismo jak dobrze tam zerkną to zobaczą, że te tło jest takie to konsarz chyba wybrał, jeżeli dobrze pamiętam Nazywa się deski, czy coś takiego. I tutaj pamiętam takie śmieszne historie po pierwszym numerze, że mój kolega napisał do mnie, czy maszyna nam się zepsuła, bo, bo są jakieś paski, a on odpisałem, że tak, maszyna się zepsuła, tak ma być. W ogóle takich śmiesznych anegdot było dosyć sporo. Bo ja nie będę może opowiadał w samym czasopiśmie, zazwrócę tutaj do tego tematu, od, od którego zacząłem, dlaczego to jest powodem, że to się sprzedało, sprzedaje, że, że osiągnęliśmy taki sukces, ale jeszcze może kilka anegdot, nie wiem czy wszyscy wiedzą. Pewnie mało kto wie oprócz redakcji tylko, że pierwszego numeru są trzy wersje. Trzy wersje ze względu na to, że po pierwszym druku odezwał się do nas Krzysiek Kazalewicz, z którym był wywiad musieliśmy kilka rzeczy poprawić w tym wywiadzie do końca to nie zostało poprawione później była w wydruk już poprawnej wersji ale znowu coś się znalazło i tak naprawdę w obiegu na rynku są trzy różne wersje jednego numeru kiedyś pamiętam miałem taki cel, żeby te wszystkie trzy mieć, ale ze względu na to, że tak nam się to zaczęło fajnie sprzedawać po prostu musiałem się pozbyć dwóch I tak naprawdę nie wiem już, którą wersję mam ja Chyba tam ostatnią, szczerze mówiąc. Dlaczego ta okolica odniosła taki sukces? Przede wszystkim dlatego, że staramy się ją zrobić jak najlepiej. Ci, którzy kupują, wiedzą już, że bardzo dużą wagę przykładamy do stylistyki, do grafik zdobiących czasopismo. I... Dla mnie to jest na przykład szok, że tacy artyści jak Mariano Villalba, Chrismas, Peter Stanimirov oni po prostu piszą ok, którą chcesz grafikę, nie ma sprawy, wybierz sobie. Jest bardzo pozytywny odzew zawsze ze strony artystów. Początki były ciężkie oczywiście, ale jakoś nam też to się udało i fajnie, i, i fajnie to wygląda. Myślę, że takim kluczem podstawowym jest do sukcesu to, że w okolicy znajduje się dość sporo publicystyki bardzo często jest to blisko pół numeru żadne inne czasopismo czegoś takiego nie robi, bo pamiętam, że jak rozmawialiśmy na początku z załogą to doszliśmy do wniosku no dobra, no można zrobić czasopismo gdzie będą same opowiadania tylko kto to będzie kupował, tak? bo takich antologii, antologii gdzieś tam w internecie, zbiorów opowiadań tego jest strasznie dużo i nawet patrząc po rynku rozmawiając z wydawcami bo przecież gdzieś tam się znamy to te antologie zawsze dosyć słabo się sprzedają zawsze lepiej będzie sprzedawała się powieść jedna konkretna niż jakiś zbiór opowiadań oczywiście czasami mogą być jakieś tam drobne wyjątki, ale jak to w większości antologiach są teksty dobre przeciętne i są teksty jakieś słabe, to nie wiadomo dlaczego tam się znalazły a zaś publicystyki nie ma praktycznie nigdzie dlatego postanowiliśmy, że uderzymy tutaj w tym kierunku. No i udało się. Faktycznie ta publicyka chyba przyciąga też y, czytelników. W ogóle dla nas szokiem były pierwsze opinie, jakie dostaliśmy, bo też mogę powiedzieć, my na przykład dziś tam nie rozsyłamy, nie rozsyłamy okolicy strachu w zamian za recenzje. Po prostu ci, którzy ją kupią, recenzują sami. I to jest troszeczkę też taka moja filozofia, bo też jestem blogerem, wiem jak to wygląda i w rzeczy nam zależy przede wszystkim na konkretnych recenzjach jak ktoś wyda te powiedzmy 15 zł z przesyłką i się okaże, że w środku jest jakiś gniot no to przynajmniej będzie szczerze mógł nas zjechać bo będzie wściekły że te 15 zł gdzieś tam wydał bezsensownie prawda dlatego też Staramy się robić wszystko jak najlepiej, jest nas czw czwórka, piątka w gruncie rzeczy w zależności jak tam, z różnymi zadaniami, kto się tym zajmuje. No i cieszę się i to jest mój największy sukces, to jest największy mój sukces jeżeli chodzi o rok zeszły, to jest jakieś spełnienie marzeń, realizacja celów sobie postawionych. Nie wiem co będzie z okolicą w tym roku, to znaczy ona na pewno będzie, tylko nie wiem, jak daleko to zajdzie, bo my jesteśmy cały czas tak naprawdę zszokowani tym, jak dobrze zbieramy opinie i na przykład coraz więcej ludzi związanych z innymi czasopismami, na przykład z nową fantastyką się do nas zaczyna odzywać, proponuje nam jakieś artykuły, wywiady. To świadczy o tym, że okolica gdzieś tam troszeczkę miesza na rynku pomimo tego, że no mam świadomość, że rynek literackiej grozy w Polsce jest dosyć słaby w porównaniu powiedzmy sobie do, do innych do innych gatunków literatury, nie wiem czy do kryminału czy do fantazy, czy do science fiction. Groza zawsze jest troszeczkę tak na uboku. Gdzieś tam się próbuje przebić. Ja w momencie rzeczy zaczynam sobie zadawać pytanie czy, czy jest sens, żeby nie wiem, walczyć o jakieś tam pierwsze, drugie, trzecie miejsce wśród powiedzmy gatunkowo, najlepiej sprzedających się czy to książek, czy w ogóle z jakiegoś z danego gatunku jakie książki się sprzedają i chyba w do związku, że nie ma sensu, że trzeba robić to, co się kocha, to co się lubi i to z pewnością gdzieś tam będzie procentowało na jakiś sukces. No i chyba tyle w między rzeczy. Kupujcie Okolice Strachu, bo jest naprawdę fajnym magazynem. Polecam serdecznie. W tu będzie już kolejny Numer tutaj gospodarza, przepraszam że za, za, za taką reklamę. I dzięki bardzo za zaproszenie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Na razie, cześć. Po naszych debiutach przyszedł czas na jeden z takich najbardziej tradycyjnych głosów na nawyconym podcaście, czyli na Jerego, który swoją drogą załapał się na pierwszą z rozmów. W czasie podsumowania z nim nagrywałem jako pierwszym w tym roku, więc w związku z tym trafił do tego pierwszego odcinka. Mando tam się trochę już wykłócał, marudził, że o dlaczego on drugi, no, no bo tak się zgłosiłeś Mando, jako drugi po jako drugi odpowiedziałeś i trafisz do drugiej części, ale nie mać się, tam też będziesz miał dobrego towarzystwo. A teraz już zapraszam na wstawkę, właściwie wstawkę, na rozmowę z Jerrym. Cześć. Cześć. Co tam słychać w Nowym Roku? A, jakoś leci. Dzięki. <laughs> proszę, proszę. A co tam było słychać w Starym Roku? Co tam ci wpadło w oko, w ucho, w dłonie, ciekawego, jeżeli chodzi o grozę. A wiesz co, wydaje mi się, że ten 2016 rok, wbrew temu, co wielu malkontentów cały czas mówi, że horror to w ogóle zjada własne ogon nie dzieje się nic ciekawego, to był w sumie dosyć ciekawy rok, mi się wydaje. I to jeżeli chodzi i o filmy i o książki, no bo na tych dwóch mediach ja się będę skupiał, bo o komiksy to może tam dosłownie zahaczę, nie a ma w praktycznie nie gram. I wydaje mi się, że naprawdę mieliśmy sporo interesujących premier i to takich premier wiesz, zupełnie świeżynek, jak i takich rzeczy, na które gdzieś tam czekaliśmy od dawna i w które w końcu się pojawiły. No cóż, ja akurat się zgadzam i myślę, że akurat ci wspomniani i malkontenci to jednak nas i tak nie słuchają albo już zmienili zdanie w ostatnim czasie, ale przejdźmy do konkretów. nie? Powiedz, co tak najbardziej utkwiło ci w pamięci? Co jest takim najjaśniejszym punktem tego ubiegłego roku? Wyraźnie bym to chciał podzielić na książki i filmy. Jeżeli chodzi o książki, to wydaje mi się, że taką no najszerzej dyskutowaną rzeczą było to, że Mac w końcu wydał dom z liści Danielewskiego, czyli książkę, którą oni zapowiadali lat co najmniej chyba trzy, jak nie cztery i no, to była powieść, na którą wielu fanów grozy czekało z utęsknieniem. No, ja to się podśmiewuję teraz, że mamy pierwszy zwiastun apokalipsy, teraz jeszcze niech wydadzą Mattesona i Księgi Krwi i o, tak, zacznij, tak. zacznijcie się rozglądać za schronem przeciwatomowym. No ale ogólnie bardzo fajnie, że, że ta książka się ukazała. Ja o samej powieści się nie wypowiem, bo, ponieważ mimo, że stoi na półce, no to jeszcze się za nią nie zabrałem, no bo niestety to jest tak, że to jest powieść, która wymaga odpowiedniego skupienia i nakładu czasu, a z tym bywa bardzo różnie. Mhm. Natomiast to nie była jedyna taka ciekawa premiera na polskim rynku, bo przejdę płynnie do polskich autorów i myślę, że na wyróżnienie zasługuje nowa książka Zielińskiej, czyli Bura i Szał, na którą też wielu czytelników czytało i mimo, że to nie jest, można powiedzieć, taki klasyczny horror, to okazała się ta książka bardzo udaną powieścią. Dla mnie to, to było zaskoczenie, bo ja się trochę do Zielińskiej zraziłem lata temu po opowiadaniach i się, no, Pozytywnie zaskoczyłem. Oczywiście takim największym pozytywnym zaskoczeniem, chociaż na ile tu można o zaskoczeniu mówić w ogóle, to jest pytanie, to chyba nie jest najlepsze słowo. Takim najjaśniejszym punktem było, nie ma wędrowca Wojciech Guni. No ja po powrocie się spodziewałem czegoś dobrego, no i ta jego mini powieść, którą wydało CNT no okazała się być tak dobra, jak wszyscy podejrzewali, że będzie i, i uważam, że to jest naprawdę kawał świetnej prozy, nieco innej e, niżli w przypadku powrotu powiedziałbym, że mniej hermetycznej z jednej strony, a z drugiej strony no to jest właśnie powieść o tyle interesująca, że Gunia nie zrezygnował z tych swoich takich często filozoficznych, pesymistycznych zapędów czy wtrętów, które w powrocie były dosyć widoczne. No i tutaj też czytelnikom to zaserwował, co jest, co jest, mówię, bardzo interesujące z punktu widzenia tego, że w horrorze jednak wielu ludzi nie spodziewa się tego rodzaju wątków, a tutaj nie dość, że, że takie coś dostajemy, to jeszcze jest to świetnie wykonane kawał naprawdę, bardzo, bardzo solidnej prozy, godnej polecenia wszystkim fanom grozy. A tak naprawdę no wiesz, tych rzeczy interesujących mieliśmy naprawdę bardzo dużo, bo przecież pojawiła się Głowa pełna duchów, Tremblay'a bardzo chwalona, Wesper wydało Mnicha, czyli kolejną z tych swoich odświeżonych powieści klasycznych. Pojawił się nowy Lee po latach przerwy, odkąd replika się z nim rozstała którego też nie czytałem, bo niestety szkaractwo okładki skutecznie odstrasza mnie od zakupu, wiesz, także no, tak. tych, tych premierowych powieści było naprawdę sporo, interesujących rzeczy było sporo, no, też warto przecież wspomnieć, że doczekaliśmy się magazynu, czyli okolicy strachu, który... Póki co wygląda na to, że się prężnie rozwija i, i być może nie zwinie się jak coś na progu, które, które niestety po jakimś tam czasie padło. Ogólnie sporo, sporo dobrego, tym bardziej, że, że widać po zapowiedziach, że ten rok będzie pewnie równie udany. Także jeżeli chodzi o literaturę, naprawdę sporo ciekawych pozycji. Dobra, czyli kwestię rynku książkowego mamy odhaczoną. A jak to jest z tymi filmami? A może jeszcze nie wiem, chciałbyś coś odradzić, czy jednak nie wiem, nic się jakoś bardzo mocno nie zawiodło w tym roku? Wiesz to, ja raczej odradzać nie będę, dlatego że ja jakoś miałem fart w tym roku. Mam wrażenie, że chyba nie przeczytałem ani jednej takiej naprawdę złej powieści, ani jednego z takiego naprawdę złego filmu z gatunku horroru przynajmniej, nie widziałem, także, także myślę, że możemy przejść do filmów, Spoko. a tutaj też było naprawdę bardzo bardzo dużo dobrych premier, bo przecież początek roku to powrót Shailamana z wizytą, która Myślę, że zaskoczyła bardzo wielu. No mnie zaskoczyła bardzo, bo ja nie jestem fanem found footage, a to nie dosyć, że to found footage, to jeszcze Shaila Mann. Naprawdę ja się nie spodziewałem niczego dobrego, a to się nagle okazało, że z tej konwencji można naprawdę jeszcze wiele wycisnąć i, i dostaliśmy bardzo dobry film. Tak, wspomniana czarownica to także początek roku, y, czyli The Witch Eggersa, który to film narobił bardzo dużo zamieszania. No przecież niektórzy pamiętają może naszą dyskusję, jak wspominaliśmy, że wielu widzów obwieściło go najlepszym filmem dekady, czy, czy ostatniego dwudziestolecia. Tak. Później przecież dostaliśmy drugą obecność, która też, co zaskakująco, okazała się filmem równie dobrym jak jedynka. W mojej ocenie chyba nawet lepszym. W tym sensie, że ja chyba tak, mimo że to są filmy podobne, to jednak czuć wyraźnie odmienny sznyt od pierwszej odsłony wydaje mi się, że chyba jednak na mnie druga obecność nawet podziałała silniej. Na świecie pojawiła się w końcówce roku z kolei autopsja Jane Doe, którą my mieliśmy okazję oglądać w kinach teraz, zaraz na początku stycznia. Zdów film obwłany przez wielu odkryciem dziesięciolecia. Ja uważam, że to jest też porządny straszak, natomiast no bez przesady z tymi zachwytami. Może jeszcze będzie okazja o nim porozmawiać za czas jakiś nieco dogłębniej. I jeżeli ja miałbym typować film, który mi się najbardziej podobał z naszego ukochanego gatunku, to typowałbym Nie oddychaj, Fede Alvareza. Niektórzy stali słuchacze nawiedzonego podcastu wiedzą, że my chyba w zasadzie wszyscy z konglomeratowej ekipy, czyli ty drogi kolego Mando i ja. Nie wiem jak skóra, No ch ch chyba, po, <śmiech> chyba, chyba właśnie poza skórą, który, który tutaj ma... <śmiech> Podejrzewam, nieco odmienne, odmienne zdanie. zdanie. Tak, ale, ale większościowo raczej uważamy ten remake autorstwa Alvareza. Mówię o remakeu oczywiście Martwego Zła, za film bardzo dobry. Tak, tak, tak. No i ja bardzo wyczekiwałem tego nowego jego filmu. Celowo unikałem, jak tylko mogłem, wszystkich spoilerów i informacji na temat tego, z czym będziemy mieli do czynienia. No i to się okazał świetny pomysł, bo, bo to jest naprawdę bardzo dobry film który no, też pokazuje, jak wiele można interesujących jakichś rozwiązań jeszcze zastosować w tym gatunku, nawet może niekoniecznie jakichś bardzo nowatorskich, ale, ale takich, które po prostu gdzieś tam potrafią widzę cały czas zaskoczyć i, i stanowią pewne, pewne nowum, czy pewne, pewne elementy, które nie są może tak często eksploatowane i które przez to wyjątkowo silnie na widzów działają. Także to na pewno byłby mój typ taki, jeżeli chodzi o filmy kinowe. Bo się zdziwiłem, że go wcześniej nie wymieniłem. No ale tak widzisz, jednak się zostawiłem go na koniec po prostu. Mm -hmm. No i tak jak rozmawialiśmy prywatnie, nawet się ciebie pytałem, czy to można w ogóle zaliczyć A, w podsumowaniu, tak. ja muszę wyróżnić cały cinemaksowy cykl Ostry Piątek. To Niektórzy się teraz będą śmiali z tego, z tego, co tu mówię. Natomiast to uważam, że to było też jedno z moich odkryć minionego roku, dlatego że mimo, że w tym cyklu dostajemy filmy nie, nie tylko super nowe chociaż takie też się zdarzają, niedawno przecież omawialiśmy koszmar, też bardzo, bardzo dobry horror, też z 2016 roku notabene, ale po prostu, Właśnie, tak. ale po prostu <laughs> dla mnie ten cykl to jest rzecz rewelacyjna. No wiecie, praktycznie tydzień w tydzień dostajemy film, tydzień w tydzień jest to dzieło albo dobre, albo bardzo dobre. Tak naprawdę ze wszystkich filmów, które ja w ramach tego cyklu widziałem, to widziałem dwa chyba średniaki, a resztę to naprawdę albo to były rzeczy dobre, albo bardzo dobre. A to, co jest w tym cyklu tak fajne, to jest to, że to są wszystko dzieła... O których za dużo się nie słyszy, albo nawet o których się sporo słyszy, to, to gdzieś tam one nie trafiają do szerszego obiegu. No ja w, w zeszłym roku obejrzałem przecież dzięki Cinemaxowi chociażby Gwiazdy w Oczach, stereo Eyes, które w 2015 roku sporo namieszało, a przeszło... Kinowo bez echa, bo chyba nawet w Polsce nie miało dystrybucji. Mhm. Obejrzałem naprawdę bardzo dużo jakichś filmów nie wiem, nowozelandzkich, jak Areszt Domowy, Wolf Creek, obydwie części, kilka filmów niemieckojęzycznych. Kilka filmów no, włoskich na przykład, film meksykański i tak dalej, i tak dalej. I to jest po prostu dla mnie rzecz fantastyczna, no bo myślę, że na większość tych filmów to nawet bym nie trafił, gdyby po prostu nie to, że widziałem je w telewizji, bo to są często takie, takie dzieła, o których naprawdę... No myślę, że niewiele osób słyszało, no to jest kasus właśnie, znowu powrócę do koszmaru, o którym niedawno mówiliśmy, no ilu słuchaczy nawiedzonego podcastu słyszało o tym filmie, zanim my żeśmy o nim nie powiedzieli, no i tak mógłbym tutaj strzelić pewnie parę tytułów, które by były znane tylko i wyłącznie właśnie jakimś tam naprawdę zagorzałem fanom grozy, którzy śledzą właśnie różnego rodzaju nowinki w temacie, także bardzo duży plus i ja bardzo polecam, żeby właśnie słuchacze, którzy o cyklu nie słyszeli, a mają dostęp do, do Cinemaxu, to, to sobie na niego spoglądali, albo nawet jak nie mają, to moim zdaniem to jest po prostu rzecz, którą warto śledzić, żeby sobie zobaczyć na zasadzie Wiesz, odhaczyć, tytuły, tak, tak, tytuł, tytuł sprawdzić i, i po prostu y, ja mówię z to z ręką na sercu, że można praktycznie biorąc w ciemno zakładać, że jak widzicie coś, że będzie leciało w piątek na Cinemaxie w ramach tego cyklu, to możecie brać w ciemno, że to będzie tytuł interesujący, dobry, nietypowy, także, także warto. I teraz nie wiem na ile świadomie, ale niejako stworzyłeś taką ramę fabularną, ramę narracyjną, tutaj się nie fabularną, ale narracyjną, bo już fabularne ramy mi w głowie, nie? Źle na początku roku muszę się hamować, ale chodzi mi o to, że wspomniałeś na początku tej rozmowy, że są osoby, które trochę narzekają, że niby ten nasz gatunek to już, tak jak chyba nawet powiedziałeś, zjada własny ogon, nie? Że już konwencja goni konwencja, tu się okazuje, że po prostu. Niektóre te bardziej oryginalne obrazy nie wchodzą do szerszego obiegu, tak nie wchodzą do kin, nie są powszechnie znane i dlatego może też bierze się ta nie szczególnie pozytywna i też niesprawiedliwa opinia, nie? ale jak się okazuje jednak jest jeszcze co oglądać, co czytać, na co czekać. I skoro ten ubiegły rok Twoim zdaniem był taki dobry, to życzę Ci, żeby ten kolejny był jeszcze lepszy i żebyśmy za rok też mieli co polecać. Serdecznie dzięki Jerry za rozmowę. Dzięki Ci bardzo za zaproszenie. I do usłyszenia następnym razem. Trzymaj się. Cześć. Cześć. Po Michale przychodzi czas na drugi dzisiaj, głos żeński, a mowa o solowej wstawce od Agnieszki Brodzik, czyli redaktor naczelnej portalu Karpę Noctem. Posłuchajmy, co Aga ma nam dzisiaj do powiedzenia. Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Nekropolitana. Nazywam się Agnieszka Brodzik i jestem redaktor naczelną Karpę Noctem. Wydaje mi się, że powinniście mnie znać z karpiowego podcastu. Szymas poprosił mnie, żebym podsumowała 2016 rok, a ponieważ na co dzień jednak w największym stopniu zajmuję się literaturą, pomyślałam, że, że nie będę się bawić podsumowywanie seriali, filmów, czy też może innych gatunków literatury niż ten, którym się zajmuję. Co prawda nie mówił, żebym ograniczała się wyłącznie do książek i to jeszcze z określonego gatunku, czyli horroru, plus thriller, kryminał. Ale ponieważ tym się zajmuję na Karpę Noctem, w tym właśnie w zasadzie siedzę na najlepiej i, i wydaje mi się, że mam pełną przekrojówkę przez to, co się działo akurat w tym wycinku popkultury postanowiłam ograniczyć się do tego i nie mówić o filmach, nie mówić o serialach, ani o grach, ani o niczym innym. I zaczniemy od takiego największego wydarzenia tego roku, czyli od premiery Domu z Liści Danielewskiego. Dlaczego to jest największe wydarzenie? Dlatego, że długo czekaliśmy na tę książkę. Ja pierwszy raz o Danielewskim usłyszałam naprawdę wiele lat temu. I od tamtej pory w zasadzie co chwilę się o nim mówiło, że, że szkoda, że nikt tego u nas nie wyda, że szkoda, że, że polski czytelnik nie będzie miał okazji poznać czegoś tak dobrego i tak wyjątkowego na poletku grozy. No wreszcie się zdecydował MAG, tylko że MAG to jest takie specyficzne wydawnictwo, które... Lubi nęcić swoich czytelników, lubi im opowiadać, jakie świetne książki wyda, a potem przekładać wielokrotnie o wiele miesięcy zapowiadane premiery. Szczerze mówiąc, gdy już była ta ostateczna niby ta niby już ostateczna, ostateczna data wydania tej książki, to do ostatnich dni nie byłam pewna, czy faktycznie faktycznie dom z liści trafi do księgarni. Wreszcie się udało i, i przyznaję, że ja polskiego wydania nie kupiłam, bo jakieś dwa miesiące przed tą ostateczną z ostatecznych dat kupiłam wydanie amerykańskie. Nawet nie skończyłam jeszcze domu z liści, ponieważ to jest książka, która naprawdę wymaga skupienia. I mimo, że ja mówię, że to jest największe wydarzenie tego roku i prawdopodobnie najlepsza książka tego roku, a może i, nie wiem, dekady, <grych> to musicie wiedzieć, że to nie jest książka dla każdego. I jeżeli nie macie zacięcia do naprawdę grzybania się w jakiejś opowieści, grzebania się w dziwnych przepisach, w różnych postmodernistycznych zabawach, powiedziałabym. Chociaż nie wiem, czy zabawa to jest dobre słowo przy opisie domu z Danie Danielewskiego. Jeżeli nie macie do tego zacięcia, to nie sięgajcie po tę książkę, bo się tylko zmęczycie, a potem będziecie opowiadać, jaka to jest beznadziejna, w ogóle nudna i, i w ogóle po co to wydali. Ja sama jeszcze nie skończyłam, jestem tam w trakcie lektury, natomiast niestety miałam zbyt dużo pracy, żeby, żeby naprawdę się wgryźć w tę książkę. A wydaje mi się, że to jest jedna z tych książek, którym trzeba poświęcić najlepiej kilka bitych dni i przeczytać ją, no nie mówię, że na raz, bo ona jest naprawdę męcząca, ale takie czytanie godzinkę wieczorem, gdy się cały dzień robiło coś innego, to, to, to nie jest dobry sposób na czytanie danielowskiego. ale może starczy o tej książce. Były jeszcze dwa inne ciekawe moim zdaniem przekłady, które, o których się dużo mówiło ogólnie w, w Świadku Grozy w Polsce. Była to Głowa pełna duchów Paula Tremblay'a oraz Pustki Andrew Michaela Harleya. Ta pierwsza ukazała się nakładem wydawnictwa papierowych Księżyc, a ta druga yy, Wabu. Tak naprawdę to są bardzo różne książki. Pustki to taka bardzo nostalga, czy nostalgiczna, taka bardzo spokojna, subtelna, wręcz zbyt subtelna, co wytykałam w swojej, swojej recenzji tej książki. Taka historia, która ciągle mm, sugeruje, że stanie się coś strasznego. Autor bardzo pieczołowicie i misternie tworzy klimat taki właśnie mm, takiej... Takiego trochę weirdu, trochę grozy takiej gotyckiej, powiedziałabym. Natomiast mnie osobiście rozczarowało zakończenie tej książki, ponieważ cały czas czekałam, aż ten Harley się zepnie w sobie i da nam takiego, taki łomot na końcu, że spójrzcie nam na końcu łomot, że pokaże nam taką jedną scenę, na którą cały czas podbudowuje pod tą scenę książkę, a jednak na końcu ten finał ucina i trochę zostawia czytelnika z uczuciem niedosytu. Mimo to uważam, że to jest książka, którą naprawdę warto przeczytać. To było jakieś wydarzenie w tym roku i zdecydowanie zapamiętam ją na długo i myślę, że długo też będzie wspominana w różnych dyskusjach wśród fanów, fanów grozy w Polsce. Natomiast Głowa pełna duchów Tremblay jest książką zupełnie inną, ponieważ ona bardzo mocno jest osadzona w tej tradycji, ale takiej świeżej tradycji horroru. Znaczy tak, ono tam też do klasyki dużo się, dużo się odnosi, ale bardzo dużo ma wspólnego z egzorcystą. Nawet nie chcę może tam wymieniać po kolei, co tam, jakie były nawiązania i tak dalej. Natomiast wydaje mi się, że jest to książka dla, dla fanów gatunku, dla ludzi, którzy dużo wiedzą, dużo znają, będą rozpoznawać te różne nawiązania i tak dalej. Ale z drugiej strony Tremble jest dobrym pisarzem. On wie, co robi jest bardzo świadomy tego, co robi w swojej książce. Też nie wszystko mi się tam podobało i jak zwykle będę troszeczkę marudzić. Natomiast tę książkę zdecydowanie jeszcze bardziej polecam niż, niż pustki. Mimo, że naprawdę są one wręcz drastycznie, dramatycznie różne. No i może to jest właśnie fajne w tym, że, że pojawiły się dwie takie książki, które są tak różne, a jednocześnie na, na wysokim poziomie i myślę, że, że trzeba w podsumowaniu o nich wspomnieć. Jeżeli chodzi o, o Polską Grozę, to tutaj znowu będę wspominać o książce, której nie przeczytałam, ale dużym wydarzeniem na pewno była powieść Nie ma wędrowca Wojciecha Guni. Tytuł tej książki w Grodzowym Świadku został odmieniony przez wszystkie przypadki. Wszyscy o niej mówią. Ja jeszcze się za nią nie zabrałam, bo jak wszyscy o czymś mówią, to ja mam chęć, chęć odłożenia tego na później, nie, nie wiem czemu, taka, taka przekorna jestem jakaś. W każdym razie nie, nie można nie wspomnieć o tej książce w podsumowaniu. I ja czytałam zbiór opowiadań Guni. I chyba nawet wspominałam w podsumowaniu o nim, to były rewelacyjne teksty. To były teksty, które przypomniały mi, jak przejmujący potrafi być horror. I wydaje mi się, że jeżeli Gunia powtórzył ten, tę moc w Nie ma wędrowca, to to, to jest zdecydowanie książka, którą warto przeczytać. Szymas poprosił mnie też o to, żebym wskazała największe rozczarowanie tego roku. No i właśnie, największe rozczarowanie tego roku też będzie z polskiej grozy i jest to powieść splątanie Macieja Lewandowskiego. Może raczej powinnam powiedzieć, że to jest po prostu najgorsza książka, jaką czytałam w tym roku, dlatego że rozczarowanie sugeruje, że ja miałam jakieś wysokie oczekiwania w stosunku do tej książki. One nie były szczególnie wysokie, powiedziałabym, że, że nie miałam żadnych oczekiwań, po prostu pusta karta, tak? Natomiast zdecydowanie to była jedna z gorszych książek, jakie czytałam w ostatnich latach nawet, Oczywiście w internecie zbiera jak najbardziej pozytywne recenzje, niektóre wręcz entuzjastyczne. Co my, nie, znaczy Teoretycznie powinno mnie dziwić, bo moim zdaniem książka była fatalnie napisana, fatalnie zredagowana, fatalnie się ją czytało. I jeżeli w ogóle chcecie więcej na ten temat, to oczywiście odsyłam was do, do naszego podcastu, który nagraliśmy z chłopakami i no, Nie chcę się dzisiaj znęcać za bardzo na tą książką, ale naprawdę by się przydało. Zdecydowanie odradzam i no, nie, nie wierzcie recenzjom w internecie. no I to chyba wszystko. To był dobry rok. Wydaje mi się, że, był to, że to był dobry rok. Było kilka fajnych premier. Świetnie, że się ten dom z liści ukazał wreszcie na naszym rynku. Dobry był zwłaszcza koniec roku, ponieważ w zasadzie chyba... Pustki, Głowa pełna duchów i nie ma wędrowca i jeszcze Dom z liści, czyli cztery, te, te cztery książki, które wam dzisiaj przedstawiłam, ukazały się w odstępie może dwóch miesięcy od siebie, ale dobrze pamiętam. Więc, więc właśnie, dobry koniec roku był. No i to wszystko. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. I na zakończenie tej pierwszej części mam dla was jeszcze Dość długą i rozbudowaną rozmowę z Grześkiem Gajkiem. Zresztą to zabawne, bo tak na etapie wstępnych rozmów Grzesiek napisał mi, że on tak w sobie nie wie o czym mógłby mówić, tak raczej za wiele do powiedzenia by nie miał. No a potem w praniu wyszło. <grych> Jaka jest prawda, tak? Wyszło szydło z worka. Ale mam nadzieję, że będzie Wam się tego przyjemnie słuchało. Zapraszam na ostatnią dzisiaj rozmowę. Tak jak już powiedziałem, z Grzegorzem Gajkiem. Cześć. Cześć, cześć. Co tam u Ciebie słychać w nowym roku? A no wiesz, stara bieda, pisze się, czyta się, nic nowego, boi się strasznych rzeczy. <głosy> no tak, wszystko po staremu. A właśnie, czego bałeś się w roku ubiegłym, skoro już o tym wspomniałeś? Co tak dużo mocniej, silniej może wpłynęło na Twoje emocje, przyciągnęło Twoją uwagę w 2016 Wiesz to jest, jest kilka rzeczy tak naprawdę, w sumie nawet niekoniecznie z samego roku 2016, tylko powiedzmy, które ciągną się powiedzmy od kilku lat i jakoś na ten rok 2016 i naszły i powiedzmy, czy wtedy na nie zwróciłem jakoś tak szczególnie uwagę. No i chciałem tak trochę, trochę niestandardowo może opowiedzieć nie, nie o książkach, nie o filmach, tylko właśnie o zjawiskach w horrorze i w sumie takie trzy rzeczy mi przychodzą do głowy pierwsza jest taka, że, że wreszcie nam ten horror wchodzi do teatru ja mam takie zboczenie, że, że lubię teatr, nawet bardziej niż kino i może to, to by tłumaczyło dlaczego tak mało wiem o filmach no i właśnie od, to już od paru lat na to zwracam uwagę, że powoli, powoli ten horror do polskiego teatru wchodzi, no bo oczywiście na, na zachodzie to jest od dawna, czy to w Stanach czy, czy w Wielkiej Brytanii no i w zeszłym roku, właśnie w 2016 roku, miała premierę sztuka, która, która wydaje mi się jest dosyć ważna, mianowicie Frankenstein, wyreżyserowany przez nikogo innego jak Bogusia Lindę na podstawie sztuki pana, który się nazywa Nick Deere. To jest w ogóle dosyć ciekawe, ciekawa jest historia tego spektaklu, on jest nowy, tak? to, nie jest, to nie jest żadna tam XIX-wieczna interpretacja Taka na gorąco zrobiona powieści Mary Shelley, to, jest, to zostało napisane 5 lat temu od razu na potrzeby teatru brytyjskiego i zresztą w tym to, ta sztuka jest do dziś grana, zdaje się, chociaż tu akurat nie jestem pewien, natomiast na pewno była wielkim tam, y, szum się wokół niej zrobił ze względu przede wszystkim na to, że zagrał główną rolę w niej Benedict Cumberbatch. A czy to nie jest ten Frankenstein, który można, którego można było obejrzeć w multikinie w ramach tych właśnie taki tak, nagrywanych? Tak, to w ogóle, to w ogóle no jak się na to, na to zapoluje, można to torwać właśnie w, w postaci nagranej też. Nie, nie trzeba koniecznie iść do teatru. No i właśnie w tej wersji, z tego co wiem, właśnie w tej wersji z Cumberbatchem to zostało nagrane. Tam w ogóle jest taki bardzo, bardzo fajny przewrotny element, bo jakby drugim głównym aktorem jest niejaki Johnny Lee Miller, i oni na przemian z Kamberbaczem grają Potwora i Wiktora, znaczy grali mhm. Potwora i, i Doktora, tak, Wiktora Frankensteina, więc to jest taki bardzo fajny element. Tego no, tutaj Linda w tej polskiej wersji nie, nie, nie zachował jakby. Potwora gra niejaki Eryk Lubos, jest to aktor bliżej mi nieznany, no, jakoś tak się nazywa, natomiast samego Doktora gra Wojciech Zieliński. To jest jakby no, już to zupełnie oddzielne postacie, natomiast na pewno jest to rzecz warta uwagi tutaj ze względu na dekoracje, które są bardzo takie surowe i mroczne. To jest pewien kontrast do tego, co powiedzmy było wcześniej w, powiedzmy, w polskim horrorze teatralnym. Czyli te takie właśnie dekoracje realistyczne, ale, ale surowe i, i takie brudne i ciemne <śmiech> e, i tak, dalej, i tak dalej. No i w ogóle jest na pewno to warte uwagi, jest świetny, świetny jest w ogóle, świetnie trailer jest zrobiony, można to, to, to obejrzeć na, na YouTubie, co, co bardzo polecam, bo to jest bardzo klimatyczne. No i w ogóle polecam jakby to, to zobaczyć, to w Teatrze Syrena w Warszawie jest wystawiane, jeżeli ktoś miałby okazję, to bardzo polecam. Natomiast też chciałbym teraz troszeczkę, dwa słowa o tym, co do tego doprowadziło, no bo to właśnie to nie jest... Na pewno pierwsza sztuka teatralna z gatunku grozy, jaka w ostatnich latach się, się pojawiła, zaczęła się to już parę lat temu i to w ogóle moja, moja ta przygoda z horrorem teatralnym zaczęła się tak mniej więcej pięć lat temu w okolicach 2011 roku, kiedy w Teatrze Narodowym z kolei wystawiono Nosferatu, czyli no Dracula, tak? Kolejny, tak, tak, kolejny, tak, tak kolejny wielki klasyk, oczywiście na podstawie powieści Brama Stokera. No i to było zrobione zupełnie inaczej niż ten Frankenstein. Tam były, te dekoracje były super imponujące, z efektami specjalnymi, z hologramami. Mnóstwo tam wygrali światłem, cieniem i tak dalej, i tak dalej, muzyką znakomitą. No i mi się ta sztuka nieprawdopodobnie podobała. To było moim zdaniem jedna w ogóle z lepszych sztuk teatralnych. przynajmniej tak wychodząc poza grozę w ostatnich latach, no świetnie, świetnie to było zrobione. Oczywiście balansując, to bardzo świetnie to jest dobrze było oddane ten taka ta, ta gotyckość brama Stokera to znaczy to jest ten, ten spektakl balansujący na, gdzieś na granicy kiczu ciągle ale nigdy, nigdy jej nie przekraczający oczywiście rozerotyzowany mroczny tak ciężki i tak dalej z znakomitą kreacją Cezarego Kościńskiego w roli Nosferatu Generalnie no dla mnie to było takie pewne, pewne odkrycie duże, że, że w Polsce da się zrobić przedstawienie, da się wystawić horror w teatrze i da się to zrobić z rozmachem. No wydaje mi się, że tego po prostu wcześniej nie było no i bardzo fajnie, że to, że to zostało zrobione. Natomiast no niestety też nie wszystko, żeby jakby nie mówić tylko o tym, co dobre, ale też o tym, co niedobre, nie wszystko, nie wszystko co w tym, w tym horrorze teatralnym było udane, bo jakby na fali tego udanego mojej udanej wyprawy na nosferatu mhm. wyszukałem, czy cokolwiek innego zgrozy grają gdzieś w Warszawie, no i trafiłem na taki spektakl krwawa jadka w teatrze na woli. No i to było bardzo, bardzo, bardzo źle. Co ciekawe. <grym> Ten spektakl grają do dziś no pewnie jednak ze względów finansowych yy, miał ten przebieg yy, już krótszy, tak, to jednak musiało być duże obciążenie dla budżetu. No, natomiast krwawa jadka od tych pięciu czy sześciu lat jest grana ciągle, yy, no ale jest to jakby przeciwieństwo obu tych spektakli, i Frankensteina i Nosferatu, ponieważ jest zrobiona absolutnie bez problem. rozmachu. To znaczy, no, tam mamy kartonowe dekoracje i tak dalej i tak dalej. To oczywiście no, jest tu jakiś taki zamysł artystyczny. Ja jakby artyzmu teatralnego nie chcę tu krytykować czy jakiejś takiej prostoty, czy, czy wręcz no, poszukiwania jakichś kubistycznych, to, może, to można zrobić dobrze, natomiast tutaj nie zostało to zrobione dobrze, po prostu ludzie plączący się w tych, w tych, w tych kartonach nie wiadomo po co, machający jakimiś głupimi rekwizytami. A najgorsze jest to, że to no właśnie było, powiedzmy, zapowiadane jako, jako taki wstrząsający, właśnie ciężki spektakl, który, który gdzieś tam miał właśnie wstrząsnąć, tak, co tym wręcz gdzieś tam skojarzenie z jakimś hardkorowym horrorem, ale Edward Lee miało budzić. Natomiast okazało się, że to, ma być, że to jest parodia, to jest sztuka groteskowa i to jest w dodatku nieśmieszna, no to już jest w ogóle porażką totalną. <grym> No i znaczy, była tam jedna dobra sekwencja już pod sam koniec, kiedy. Bo tam jest też jakaś taka historia, to jest taki teatr w teatrze, główni bohaterowie są aktorami, oni występują właśnie w takich w sztukach, w jakichś tam filmach horrorowych, które są. No, jest taki jeden przebieg, kiedy już trafiają do jakiegoś takiego bardzo kiczowatego reżyserka, takiego stylu Eda Wooda. I on wymyśla kolejne takie już najbardziej absurdalne y, historie o jakimś tam, nie wiem, konfesjonale pożerającym ludzi, o czymś tam, powierzy. no i to był taki jeden przebieg, kiedy to trwa tam 15-20 minut, jak oni odgrywają te kolejne idiotyczne fabułki, takie każda na dwie minuty, powiedzmy tam ze 20 ich jest, czy no nie wiem, z 10 odgranych takich fabułek, no to jest jeden fajny moment, natomiast poza tym spektakl trwał no, chyba dobrze ponad 3 godziny i to były 3 godziny jakieś nudy, rozważań o artyzmie i wyśmiewania, zjawiska, które nie istnieje. I tu chyba na tym się został główny problem. Bo tam ja miałem takie odczucie, że punktem wyjścia do, tej, do całej tej groteski było to, że oto w teatrze rozpanoszył się horror i trzeba to wyśmiać. Natomiast na ten horror się nie zdążył jeszcze wtedy rozpanoszyć. Zresztą do dziś się jeszcze nie rozpanoszył. Tak? Bo wtedy poza krwawą jadką, no właśnie jedyną inną sztuką horrorową w teatrze był ten Nosferatu, który był świetny. No i stąd właśnie do jakieś takie całe, całe było to nieudane. Natomiast też, też podobno ma być tego horroru więcej, teraz Teatr Studio, już niestety nie pomnę, nie pomnę o tytułu o co chodzi, natomiast gdzieś dochodzą do mnie jakieś słuchy, że, że ludzie się tym troszkę zainteresowali, troszkę tego próbują i myślę, że to jest bardzo dobre z kilku względów. Już tak teraz będę podsumowywał powoli, bo, bo chcę przejść do innych troszkę zjawisk w tym naszym horrorze. Spokojnie. spokojnie. Natomiast myślę, że groza po, po prostu w teatrze świetnie, świetnie pasuje. To jest zupełnie inne doświadczenie niż, niż w kinie, gdzie w zasadzie, no, żeby nas przestraszyć, no to trzeba mamy tą paletę jakichś jumpscares i tak dalej, i tak dalej, gdzie na jakieś okropne gęby, okropne dźwięki sprawiają, że podskakujemy, i to jest jakby takie bardzo fizyczne oddziaływanie, które na przykład trudno w książce uchwycić. Tak? No bo w książce nie mamy jak tego czytelnika zaskoczyć tak gwałtownie i fizycznie. Natomiast z teatrem jest tak, że tam no można oczywiście robić jump scare i to, i to się robi. Natomiast jest zupełnie inaczej oddziałuje suspens. Tak? Jest, jest tak dużo bardziej odczuwalny niż w, w kinie. Tak? To znaczy w momencie jak mamy to napięcie, które się utrzymuje długo, no to po prostu siedzimy na krawędzi fotela. I Na przykład no, kapitalne było jak byłem w Londynie parę lat temu, to poszedłem sobie też do teatru na, taką, na, na kobietę w czerni. Oczywiście no, był, był film z Danielem Radcliffem, bardzo głośny, oparty w jakimś tam stopniu na, na jump No i w teatrze to oni to zrobili zupełnie, zupełnie inaczej. Żadnych tam gąb nie było, żadnych jakichś nagłych dźwięków. Wszystko było zbudowane atmosferą, klimatem i naprawdę wystarczyło, po prostu wszyscy podskakiwali na siedzeniach i piszczeli, kiedy ta kobieta, tytułowa kobieta w Czerni, po prostu w którymś momencie wyszła z tyłu widowni i takim spokojnym, statecznym krokiem przeszła pomiędzy, pomiędzy rzędami foteli. Tam nie było właśnie, nie było żadnego wyskakiwania, to nie było, nie było nic nagłego. Ale po prostu sam fakt, że ona gdzieś tam się... I potem już siedzieliśmy jak na szpilkach, bo sama, sama świadomość, że ona gdzieś tam się z tyłu może czaić już po prostu wystarczyła. No i stąd mam, mam nadzieję, że, że właśnie jako, że to tak moim zdaniem kapitalnie działa, to że właśnie w polskim teatrze trochę tego zobaczymy się jakby ta tendencja będzie rozwijać. Mhm. czyli przede wszystkim polecamy Frankensteina, Nosferatu niestety poza zasięgiem, ale tak jak mówisz tak. Znaczy, myślę, że jest szansa jest szansa, że to będą jeszcze znawiać. Mhm. Więc, więc, więc jeżeli tak, no to no miejcie oczy otwarte, jeżeli, jeżeli to wróci, to, to koniecznie się na to wybierzcie, bo jest super mhm. i jeszcze raz, Frankenstein w Syrenie, a Nosferatu w studiu? Czy... Nosferatu w Teatrze Narodowym Narodowym, okej okay. Dobrze, czyli odhaczyliśmy teatr, czy coś jeszcze tak, bardziej rzuciło się w oczy w tym roku? Tak, tak. No właśnie tutaj, skoro już wspomnieliśmy o tych jumpskerach, tak zwanych i ograniczeniu pewnym horroru literackiego, to właśnie kolejne zjawisko, na które zwróciłem uwagę, to jest swego rodzaju próba przełamania tych, tychże ograniczeń. Mianowicie mam na myśli interaktywne e-booki. I to znowu to nie jest w sumie nic bardzo nowego. To jest coś, co ja akurat w 2016 roku odkryłem, i trochę chyba faktycznie zaczęło tego powstawać akurat w grozie. Natomiast to funkcjonowało wcześniej, już jakby w różnych gatunkach podejmowano próby tworzenia no to tego typu, no nie wiem, no tego typu książek, tak, tak to należałoby powiedzieć. jego jakby koncepcja jest w sumie dosyć prosta. Masz, no, ściągasz sobie tam na tablet czy na telefon e booka który jakby no ma swoją tam wbudowaną, dedykowaną, jakoś tam dedykowany program czytający, który po prostu ma mnóstwo różnych bajerów, to znaczy, tak, no ma wbudowaną ścieżkę dźwiękową przede wszystkim, to jest, to jest jakby najważniejsze, bo to muzyka buduje klimat, no ale potem tym też jest no jakoś tam, te strony są jakoś finezyjnie wykończone, tekst się no pojawia dynamicznie, no i też są, są ilustracje, często, często animacje wręcz które jakoś tam mają ten, to, to doświadczenie czytania powiedzmy wspomagać. No i znowu to, to, to naprawdę fajnie się sprawdza w grozie. Ja ściągnąłem sobie trochę tych aplikacji, można je trochę dostać za darmo. Tutaj może od razu polecę, jest taki zbiorek Lovecrafta, który się nazywa Interactive Nightmares, czyli no, interaktywne koszmary. tak? To firmy Designers of Code. I to można dostać za darmo. Jakbyście chcieli to wypróbować, tylko jeszcze jakby nie, nie, nie wydawać na to pieniędzy, no to, to polecam, żeby to sobie wypróbować. To oczywiście nie jest tak dobre, jak, jak to, co mamy w ofercie tej, tej płatnej, natomiast jest to całkiem fajnie zrobione. Tam akurat z tego co wiem, no, ci programiści jeszcze nad tym pracują, obecnie jakby jest tam tylko jedno opowiadanie dostępne i to jest bestia w jaskini, to się bodajże po polsku nazywa. No i właśnie tam no, co, mamy, mamy właśnie fajną, klimatyczną muzykę, która nam buduje napięcie cały czas. No mamy kilka tych momentów, kiedy właśnie kiedy możemy stuknąć palcem w ekran i coś się zadzieje, co właśnie nam daje tą możliwość tego, tego wprowadzenia tego jumpscara, tak? Czasami wiesz, no, przewijamy stronę na przykład. Tekst na stronie jest doprowadzony do jakiegoś tam, powiedzmy, takiego kulminacyjnego momentu, tak, kiedy ten suspens, napięcie osiąga punkt szczytowy. Dajemy następną stronę i tam zamiast się pojawić tekst, no coś się dzieje. Tak? To jest całkiem fajne i właśnie całkiem duże wrażenie robi. Natomiast to już w takiej wersji bardziej profesjonalnej jest taka, nie wiem czy to jest firma, czy to jest po prostu seria, nazywa się i Classics Collection i tam mamy dużo, dużo różnych autorów. Mamy tam Poego, mamy Dickensa, mamy Lovecrafta z tych horrorowych. No pewnie się lampeczka zapaliła, że tam Dickens się pojawił. Nie no. Dickens oczywiście parę, parę historii no o duchach w swoim życiu napisał, no ale też mamy tam zupełnie niezwiązane z grozą historie jakiegoś Jacka Londona, tam paru innych jeszcze. To już jest strasznie fajnie i bardzo profesjonalnie zrobione właśnie. Jakby poza tym, że Muzyka jest, jest troszkę fajniejsza niż w tych darmowych, powiedzmy, aplikacjach. Yy, troszeczkę, nie wiem, lepiej spasowana. animacje są bardziej dynamiczne. Yy, to jakby właśnie też yy, lepiej cała ta atmosfera grozy jest zbudowana. Yy, to Jakoś tak, no nie wiem, no bardziej profesjonalnie może yy, chyba o to chodzi. Tutaj szczególnie, yy, szczególnie moją uwagę ten właśnie Dickens zwrócił, którego się po prostu czyta kapitalnie. To jest taka stara, dumna, poważna angielszczyzna. Niestety niewiele jeszcze jest dostępne w polskich wersjach językowych, natomiast, no jeżeli ktoś czyta po angielsku, to, to ma spory wybór. No i właśnie ta, jakby ta taka spokojna, powolna narracja, do której mamy w tle dopasowaną świetną muzykę, no i właśnie okazjonalnie jakieś bardzo takie upiorne ilustracje, no to po prostu robi robotę, tak. I tak sobie myślę, że właśnie. Że to w sumie rozwiązuje jeden duży problem współczesnej grozy. No bo ja się spotkałem się w ogóle w różnych moich rozmowach z wieloma osobami, które mówią, że, że groza ich już nie straszy, że jakby nie da się napisać książki grozy tak, żeby była straszna. No może być, może być ciekawa, no może być jakieś tam napięcie, może być poruszająca, ale w zasadzie nie ma strasznych książek, tak? I tutaj takie mam przemyślenie, że po prostu to nie jest tak, że książki grozy przestały być. Yy, straszne. Po prostu czytelnik się zmienił. Oczekiwania, tak, czytelnik, oczekiwania tak. czytelników się zmieniły i też na jakiś sposób podejścia do książki się zmienił w tym sensie, że Coraz częściej jednak czytamy na szybko. Tak? Nie mamy tego, nie, nie mamy powiedzmy, czasu, żeby się wczuć, zbudować sobie atmosferę. Chcemy usiąść i się odprężyć, chcemy natychmiast i wtedy jakby no, zrozumiała jest ta większa atrakcyjność czasami, nie wiem, filmu. Tak? Kiedy jeżeli chcemy, żeby coś nas przestraszyło, no to musi nam tam od razu mocne uderzenie, przywalić i tak dalej, i tak dalej. Tylko w przypadku filmów też przecież słyszymy tysiące komentarzy, mam wrażenie, że już. Słówczesne choreografie to w ogóle nie straszą, że wszystko, no kopyto, że wszystko no już tak, było, i tak, tak. dalej, no to jest, więc to mam wrażenie, że to jest ogólnie tak, jest taki, taki Taki jest, jest z tym problem No i wydaje mi się, że częściowo te właśnie interaktywne e-booki mogą temu zaradzić, bo tu jakby no samo to powiedzmy już wprowadzenie odpowiednio klimatycznej muzyki sprawia, że jakby przechodzimy troszeczkę na inny tryb działania, że łatwiej nam się jest właśnie dostroić do tej, do tej narracji, jakby pozwolić się przestraszyć, bo to też jest troszeczkę, wydaje mi się, kwestia naszego wyboru. Też, tak w ogóle to z kolejnych moje przemyślenie jest że <śmiech> takie, że, że wszystkie te książki, o których mówimy, że są niestraszne, pewnie stałyby się straszne, gdybyśmy spróbowali pojechać do lasu i przy jakiejś tam, wiesz, o północy przy, przy, przy latarce pod drzewem jakimś wielkim upiotrem spróbowali czytać. Myślę, że wtedy nagle wszystkie, wszystkie by się stały przerażające no i właśnie to, to, to troszeczkę tutaj nam ci programiści próbują zaoferować, stworzą nam ten sztuczny, sztuczny powiedzmy las, w którym są różne podejrzane odgłosy bo to też nie, nie, nie zawsze jest muzyką budowane w napięcie, tylko właśnie nie wiem, jakimś szuraniem w tle, biciem serca właśnie tu moje pytanie, bo powiem Ci szczerze, że ja ogólnie z książkami elektronicznymi praktycznie nie mam kontaktu, nawet czyt, czytnika do tej pory nie mam i tak cały czas sobie co kilka miesięcy mówię, że teraz kupię ten czytnik, ale mam cały czas tyle papierowych, to już są naprawdę setki rzeczy, które chcę nadrobić kiedyś tam, że tak sobie mówię, a to może z tym czynnikiem jednak poczekam, poczekam, poczekam i gdy wspomniałeś o tych książkach elektronicznych, mnie do głowy, właśnie elektronicznych, interaktywnych teraz, hmm. mnie do głowy tylko Dukaj przyszedł, bo o nim było głośno, gdy tam wydawał chyba też z rok temu, może nawet trochę więcej przez Allegro, bo dajesz jakieś opowiadanie niby interaktywne, też z hipergłączami i tak dalej, a poza tym jestem totalnie, wiesz, niezasnajomiony z tematem i mówisz o tym, że jest ta muzyka Teraz dodałeś, że są też inne efekty dźwiękowe w tle, czyli po prostu masz, nie wiem, czytasz ze słuchawkami na uszach i z dźwiękiem, który leci z aplikacji. A czy sam tekst to jest tekst oryginalny, czy on jest jakoś dostosowany na potrzeby tego, nie wiem, nowego medium, takiego mieszanego medium? Czy tekst jest standardowy, czy tam też jest na nowo napisane każde opowiadanie, każda powieść i do tego dorobione właśnie te inne efekty specjalne? Z, tekstem tutaj, z tego, co zaobserwowałem, podejście jest trochę różne. No i tutaj dobrze o to zapytałeś, bo też chciałem powiedzieć o pewnych wadach czy też ograniczeniach tej, no tej formy rozrywki powiedzmy. Z tego, co widziałem, na ogół ludzie próbują się trzymać tekstów oryginalnych. Tylko tak, to już od razu można powiedzieć, że i powiedzmy ze względów takich pragmatycznych, to znaczy finansowych no kosztu, powiedzmy, koszt stworzenia czegoś takiego versus koszt przygotowania ebooka oczywiście jest dużo, dużo większy, więc no też, to jest jedna rzecz, no a druga, że też utrzymanie uwagi przez dłuższy czas jest jakby kolejnym problemem. I wszystko to te dwie rzeczy powiedzmy sprawiają, że teksty muszą być po prostu krótkie. No i na przykład. W przypadku tego, tego opowiadania Lovecrafta, no to akurat Bestia Wieskini to jest, to jest bardzo krótkie opowiadanie. Tam hmm. naprawdę, no, no, chyba, nie wiem, tam pewnie jest pięć stron, takich normalnie, czy 10 może, takich normalnie hmm. sformatowanych. Tak? Tutaj jest to rozciągnięte na, na trochę dłużej. No i tutaj jakby nie było problemu z, z, z zachowaniem tego w całości. Tak? Natomiast u Dickensa, to, to czytałem Dickensa, tutaj troszeczkę musieli jakby się posiłować autorzy z materią literacką, mianowicie tak, część tam jest w całości, jakichś takich króciutkich tekstów, tam jest na przykład jeden jakiś wiersz też poza opowiadaniami, a na przykład część też po prostu powybierali fragmenty, takie klimatyczne fragmenty, które nawet na przykład sam początek tego, bo tam powiedzmy w tym, w tym i Classics Collection, w tych opowieściach o duchach Dickensa, to jest tam chyba pięć historyjek. Tych interaktywnych. No i pierwsza to jest w zasadzie właśnie złożona z fragmentów, w który, i tam nie ma jakiejś ciągłości fabularnej, tak? tylko jest różne klimatyczne opowiadane przez bohaterów, historyjki takie o duchach. No więc tutaj właśnie jest, no, uwidacznia się ograni ograniczenie tego tego rozwiązania. No i też pojawia się pewna wada, no bo to jest w sumie fajne dla mnie, to jest fajne, bo to jest jakieś nowum, no tak powiedzmy w tej formie jeszcze nie czytałem wcześniej, dopiero to odkryłem parę miesięcy temu. Natomiast już widzę, że na dłuższą metę jednak to nie jest dla mnie tak przyjemne doświadczenie, jak czytanie takiej zwyczajnej książki. Oczywiście w momencie, kiedy właśnie mam takie powiedzmy sprzyjające Warunki, że właśnie nie wiem, albo sobie sam puszczę muzykę w tle, albo no właśnie mam więcej czasu, żeby się sobie posiedzieć, odsapnąć, wczuć się i tak dalej. Tutaj wydaje mi się, że czasami po prostu może jakby odrywać za bardzo uwagę te wszystkie szmery, bariery, to że właśnie. No ja już tam jak trochę właśnie dłużej czytałem tego Dickensa, to przyłapałem się na tym, że ciągle, tylko stukam w ten, w ten ekran i już tam czytam jednym okiem tylko ten tekst i stukam w ten ekran, żeby zobaczyć, co jeszcze na nie wyskoczy. Więc to też to jest jakby taka wada tego. Natomiast pewnie jest to kwestia takiego wyważenia i to tutaj dużo zależy bardzo od twórców, co, co, co tak naprawdę nam zaoferują. No Nie wydaje mi się, że żeby to jest, było coś, co mogłoby zastąpić książki. Natomiast jest to ruch w fajnym kierunku i fajne po prostu urozmaicenie całego tego doświadczenia czytelniczego i wydaje mi się, że jest to troszeczkę coś innego niż to, co zrobili w przypadku Dukaja. Ja pamiętam, że jak właśnie ta powieść tam, no to, to była chyba taka nowela, tak? Tak, tak. Który, tak. Ona była coś długa, i stąd pamiętam, że wielu ludzi było zawiedzionych tym, że ona no miała być super interaktywna, a w sumie tam no, parę odnośników, parę czegoś tam, no nic, nic takiego. Żadnych fajerwerków. tak? I możliwość wydrukowania w 3D tam robota bodajże dochodziła, czy tak, coś tam. no takim? tak, tak. No i właśnie to było takie w sumie troszkę yy, taki, mam wrażenie, przerost formy nad treścią. W sensie, że jakby te. Te tutaj dodatkowe atrakcje w sumie nie wzbogacały tak naprawdę za bardzo samego doświadczenia czytelniczego. Co... Bo to było statyczne jednak, tak, nie? Tak, bo tam tak. miałeś, też miałeś obrazy, ale jako po prostu obrazki, tak statyczne tak. i odnośniki do stron też statyczne, tekst, po prostu więcej tekstu i taka plątanina trochę z tego powstawała, interaktywna, ale nie było żadnych elementów, właśnie, na które ludzie też się napalili, bo jednak kampania marketingowa była spora. Tak, tym. dokładnie. Dokładnie. Właśnie, no, to jest jakby. Takie, takie same mam przemyślenia i właśnie takie same doświadczenia z tego co, co, co słyszałem od ludzi i tak dalej. No właśnie wydaje mi się, że to jest troszeczkę krok w inną stronę i chyba trochę lepszą stronę. No. Tylko nadal jednak jako przyjemna ciekawostka od czasu do czasu, a nie raczej konkurencja dla książek. Tak nie? mi się wydaje, tak, że na, na razie tak, no zobaczymy co dalej. Generalnie wydaje mi się, że jakby troszeczkę ograniczyć właśnie te fajerwerki, a bardziej dać taką ambientową, nawet tylko czy tak ładną oprawę graficzną, ilustrację i tak dalej, właśnie jakieś tam fajne, no bo to też miało na przykład yy, jest zrobione w formie no, graficznej, tak, są te na przykład strony, które naśladują no, starą księgę, no i tego typu tam rozwiązania się pojawiają, to jest jakby fajne takie rozmaicenie, plus na jakaś tam ambientowa ścieżka dźwiękowa cała, tak, nie tylko muzyka, ale właśnie te dźwięki, jakby wydaje mi się, że gdyby się ograniczyć tylko do tego, to w sumie byłoby optymalne. No brzmi rozsądnie i na pewno ciekawie, a czy to można, myślisz, obczaić też na komputerze po prostu? Te... Eee, wiesz co, no nie sprawdzałem, eee, znaczy... Trudno, po, trudno powiedzieć. Sprawdzam no no. tam na spokojnie, bo sam jestem ciekawy, ale w sumie właśnie teraz nawet nie mam tabletów w domu ani nic, dlatego tak się zastanawiam, ale pomyślę, bo na pewno brzmi ciekawie. No tak, jest to, jest to, no bardzo polecam jako, jakoś taką ciekawostkę tutaj no, słuchaczom też do wypróbowania sobie. Wszystko będzie też w linkach pod postem, więc nie martwcie się, jeżeli czegoś nie zanotowaliście w biegu, to wszystko będzie pod spodem. Dobrze, czyli mamy w ogóle z jednej strony teatr, z drugiej strony interaktywną i to tak stricte interaktywną książkę, transmedialną niemalże tutaj. I coś jeszcze chciałbyś wymienić? Tak, no właśnie tak, widzę, że w ogóle trochę mi się tutaj złożył w sumie niezamierzenie, ale dosyć ciekawy wątek, bo trzecia rzecz, o której jeszcze chciałem opowiedzieć, to są... W tak zwane horror house. Y. I to w sumie, właśnie taki ciekawy trend, wydaje mi się, powstał, takiej, powiedzmy, poszukiwania nowej jakości w doświadczaniu grozy. Że właśnie z jednej strony ten teatr to jest coś, coś innego, tak? bo tam, no jednak, przez to, że, że nie mamy tej granicy ekranu, tak? tylko że to się dzieje na żywo, więc też troszeczkę inaczej to oddziałuje na nas. Tak samo te książki próbują nas bardziej wciągnąć. No i właśnie ta trzecia, trzecia rzecz to jest to doświadczenie horroru na żywo. To jakby. już jest taka groza interaktywna. Tak, to jest taka groza interaktywna. Też. Tak, tak, w stu procentach. No tam historie krążą w internetach rozmaite o tym, jak to ktoś tam poszedł do horror house'u i, nie i pobił jakiegoś tam niewinnego człowieka, podarł mu koszulę, bo, bo po prostu wyskoczył na nim, na nim jako aktor, tak, bo to w sumie aktorzy są. I tam przebrany za zombiaka wyskoczył na niego, no, no I dostał niestety w twarz albo takich historii jest pełno. Natomiast, może, właśnie tak szerzej, z tym, którzy jeszcze, jeszcze nie słyszeli, przedstawię troszkę o co chodzi. Otóż, no to koncepcja jest bardzo prosta, to wyrasta powiedzmy z, z pomysłu na Escape Room. Po prostu ludzie zaczęli tworzyć pokoje. To oczywiście w Stanach od lat, u nas weszło niedawno. Ludzie otwierają pokoje, w których no, w sumie tak naprawdę gromadzą różne atrybuty takie sztampowe powiedzmy z, z filmów grozy no i, i człowiek jakby tam zostaje wpuszczony no i właśnie różne rzeczy mu się dzieją tak albo właśnie wychodzą na niego ci aktorzy poprzebierani za nie wiem tam duchy, zombiaki i tak dalej albo no latają jakieś łańcuchy i, yy, i tego typu rzeczy ja osobiście byłem w jednym takim horror house w Warszawie znaczy on się dokładnie nawet nazywa horror house chyba był pierwszy po prostu który powstał potem już jakieś klony no i tam w sumie, żeby nie zdradzać za dużo, no bo to oczywiście różne niespodzianki, no ale, ale no przeżyłem w ciągu tych 15 czy 20 minut, bo mniej więcej tyle trwa przejść, no to przeżyłem tam świt żywych trupów, teksańską masakrę piłą mechaniczną, klątwę i pewnie jeszcze kilka innych filmów. I powiem Ci, że no było to doświadczenie bardzo takie ciekawe i oczyszczające, no bo no co innego właśnie ten, tak jak w sumie wspomniałeś, przy filmach... No, już wszystko, wszystko to już było, już no niby tam podskoczymy, jak jakaś straszna gęba wyskoczy, no ale w gruncie rzeczy spodziewamy się tego, że tak będzie. I więc... z drugiej strony, jak na przykład odwrócimy wzrok od ekranu, to możemy nie podskoczyć, bo nie zauważymy, że coś mignie, za plecami. Tak, no właśnie. Natomiast w momencie, kiedy się to jakby dzieje na żywo, no to, to jest już zupełnie co innego. No ja pamiętam, jakbyśmy z grupą tam, nie wiem, czterech czwórka chyba znajomych, znaczy ja byłem piąty, a to szliśmy po prostu ściśnięci w taką ciastą gromadę, przytuleni jeden do drugiego, nikt nie chciał iść pierwszy, nikt nie chciał iść ostatni, potem jak wyszliśmy, to w ogóle ciągle się, bo to jeszcze wieczorem oczywiście, z tego co wiem, większość tych horror jest otwarta gdzieś tam po zmroku dopiero, żeby to doświadczenie potem jeszcze trwało, więc w razie, jak wyszliśmy na tą warszawską starówkę, to potem odkoczyliśmy się, oglądaliśmy co chwilę przez ramię, czy coś na nas nie wyskoczy. No i ogólnie było to bardzo, bardzo takie fajne, fajne doświadczenie, właśnie no poczuć się trochę jak, jak, jak bohater horroru, no a z drugiej strony też wiadomo, że, że bezpieczne, bo to w sumie wydaje mi się, że, że dlatego ta groza nas tak yy, pociąga, że właśnie możemy doświadczyć dreszczyku emocji, skoku adrenaliny, a tak naprawdę w głębi duszy wiem, że jesteśmy bezpieczni, że nic nam się nie stanie. A właśnie w tym temacie, bo nasi słuchacze tutaj nawiedzonego podcastu pamiętają na pewno odcinek o Ciemni. Ciemnia to jest taki łódzki dom strachu, horror house, w którym jak wskazuje nazwa, jest absolutnie ciemno i przez większość podróży przez ten dom nie widzisz nic. Po prostu macasz ściany i tak dalej, a w pewnym momencie pojawiają się aktorzy w maskach i cię tam, wiesz, przeciskasz jakimś tunelem też w te 3, 4, 5 osób i nagle jedną osobę coś wciąga w ten tunel. I, i reszta, no może niby się na nią rzucić, ale często w ogóle nie wiecie, co się dzieje i tak dalej. Masz ludzi z piłami mechanicznymi, tylko no wiadomo, bez łańcucha na nich. Żeby to wszystko było bezpieczne, ale ogólnie oni jednak wchodzą y, też w taki bezpośredni kontakt z bawiącymi się. Y, I my też przy okazji omawiania tutaj filmu October House is Built poruszyliśmy temat tych granic, które można przekroczyć, albo też których przekraczać się nie powinno w takich domach, bo tak jak mówię tutaj w ciemni, ci aktorzy też dotykają cię, szarpią cię, wciągają cię gdzieś czasami, wyrywają ci latarkę i tak dalej. I jest też niby jakiś taki bardziej ekstremalny wariant, gdzie jeżeli nie uda ci się przejść dość szybko tam w jakimś określonym czasie przez wyznaczony przez nich właśnie tor, przeszkód powiedzmy, mm -hmm. znaczy przeszkód, no taki nowy wariant jak gdyby tego horror house'u, to oni mają prawo cię związać i gdzieś wrzucić do piwnicy razem z innymi zakneblowanego, związanego i potem ktoś ewentualnie może cię uratować i ogólnie no tak ostro się robi trochę, nie? I zastanawiam się, jak to w twoim, czy też w waszym przypadku było i też jakie jest twoje osobiste zdanie na ten temat, jak daleko można się posunąć w takich zabawach i jak to wyglądało w praktyce przy tej przy tym twoim doświadczeniu. Ciekawi mnie, czy, czy faktycznie jakby ta groźba jest spełniana, czy tylko funkcjonuje jako taki, no, taka trochę ściema, żeby podkręcić atmosferę, bo to myślę, że też jest możliwe. Chyba, że znasz kogoś, kto faktycznie został związany. I znaczy szczerze gdzieś, mówiąc ja... nie, ale znaczy, widziałem po prostu w regulaminie jako ostrzeżenie, że trzeba podpisać niby też zgodę na to wszystko, wchodząc tam. Więc... A, no ale no, no mówię, no ciekawe, ciekawe, czy to faktycznie robią. Natomiast wiesz co, jak już o takich ekstremach mówimy, to mm, też jest ciekawy y, przypadek y, w Stanach, gdzie no, tak jak wspomniałem, to troszeczkę już dłużej Funkcjonuje, no to oni tam podobno no dużo bardziej ekstremalnie do tego podchodzą, w sensie, że możesz sobie taką atrakcję wykupić 24 godzinną i wtedy masz jakby w pakiecie, masz, wiesz, porwanie, związanie, wrzucenie do bagażnika, pobudkę gdzieś tam właśnie w Lochu z, ze skutymi nogami i itd., itd. No i tam oczywiście tych, tych, tych trzeba różnych disclaimerów, pozwoleń, zezwoleń, oświadczeń, podpisać mnóstwo. Natomiast, no jakby z mojego doświadczenia, to troszeczkę inaczej to, to wygląda. Znaczy, tamta interakcja z, z, z, tutaj w Warszawie z aktorami była, ale wydaje mi się, że oni raczej unikali takiego kontaktu fizycznego mocnego w tym sensie, że no jakoś tam cię lekko smyrnąć, czy coś tam to owszem, natomiast jakiegoś tam łapania, czegoś takiego, wiesz, obezwładniania, już powiedzmy dalej posuniętego nie było. I też myślę, że to jest jakby dla bezpieczeństwa dwustronnego, ponieważ no właśnie, tak jak się śmiałem z tych różnych historii w internecie, myślę, że, że nieraz się może mogłoby zdarzyć, że ktoś po prostu do, do, dostanie w gębę, tak? bo to no, akurat z nami szedł taki jeden postawniejszy kolega, no to on powiedział, że tam jak nas przegonili przez jakiś właśnie, no bo był taki moment, że za nami ktoś pchał się, tak, i tam no, zaczęliśmy uciekać, no i i on stwierdził, że właśnie, że to, to on wie, że to tylko aktorzy, ale jak jeszcze raz go spróbuję tam podejść i złapać, to chyba nie powstrzyma się i tak komuś mordę. No i więc no wydaje mi się, że tutaj też nie ma potrzeby w sumie przekraczania. Znaczy, bo to w momencie, kiedy przekraczamy te granice właśnie, kiedy, kiedy dochodzi do jakichś bezwładnień czy coś tam, no to, no to jest w sumie inna półka. To nie jest taka codzienna rozrywka. to to jeżeli ktoś to, kogoś to podnieca no to, to czemu nie? No ale to już gdzieś tam zaczyna wiesz trącić bardziej jakimś BDSM-em tak, i tak dalej i tak dalej, więc no, wydaje mi się, że tam się po prostu już inny rodzaj rozrywki zaczyna. W tym naszym przypadku to właśnie nie było bezwładniania takiego sensu stricte, ale na przykład ja przeczołgując, znaczy przeczołgując się, no, chodząc na czworaka po takim wąskim korytarzyku, który przypominał jakąś, nie wiem, wentylację, zostałem złapany za stopy. Mhm. oczywiście je przewróciłem od razu na plecy, tak żeby zobaczyć, co jest za mną, i ktoś mnie właśnie, znaczy zobaczyłem najpierw niczego nie widziałem, bo była ciemność. Po chwili zapaliła się zapalniczka. Zobaczyłem twarz, twarz w białej masce. No to wiesz, w ogóle siedzę w takim ala tunelu wentylacyjnym, klimatyzacji. No, tak. nie? nie wiem, jak to ująć. Z blachy takim, no nie wiem, 0,7 metra na 0,7 może. I, i ten kolej z zapalniczką nagle zgasił tę zapalniczkę, czy, no, albo i nawet nie, ale gdzieś się tam odłożył i zaczął mnie wciągać za nogi. A ja wiesz, no, niby też mogłem wjeżdżać, tak, i go próbować kopnąć twarz czy coś, no, tak, ale tak, jednak tak, wiedząc, gdzie jestem, to było niesamowite wrażenie, bo niby zdawałem sobie sprawę z tego, że to nadal zabawa, tak, po prostu forma rozrywki, za którą też płacę, ale z drugiej strony to było na tyle creepy, że ja wydawałem tak dziwne dźwięki wtedy, wiesz, próbując jakoś... <grym> ja okay. Znajomi się do tej pory śmieją, bo ja tak, jak gdy zaczął mnie... Najpierw, wiesz, zobaczyłem jego twarz i tą zapalniczkę mówię, wow, wow, ale jak nie zaczął wciągać, to ja tak, ej no... Ej no! no Ej te... no! I tak <grym> ja Nie wiedział, co zrobić no. totalnie, ale już tam się zapagłem, mnie puścili. No, ale no, to fajne, fajna opcja. No właśnie, ale to jest taki... To jest problematyczne, no właśnie, bo ile, ile tak właśnie... Ile można sobie po, po, pozwolić? No właśnie z jednej strony bardzo fajna opcja, ale z drugiej, kurczę, naprawdę facet gwarancji nie miał, żeby go tam zaraz nie wierzył. No tak, bardzo wiennej. indywidualne Mógłbyś to się my. zrobić nieprzyjemnie, tak. no. Tak, no, natomiast... No, no, ciekawe. Ja osobiście też lubię ten element, powiedzmy, bo to jeszcze kolejna rzecz, o której chciałem powiedzieć. Troszeczkę taki logiczny w tym, w sensie, że jakby też mam wrażenie, że to, to musi być krótkie, bo, bo po prostu po pewnym czasie zaczęłoby się robić nużące, bo ten taki stan ciągłego napięcia on też powoduje zmęczenie i znużenie. I to jest w ogóle skądinąd, ciekawa tutaj dla, dla czytelników grozy, może taką ciekawostkę sprzedam już z takich moich troszkę szerszych badań psychologicznych właśnie pod, pod jakieś moje literackie działania, że ludzie... Na przykład w horrorach mamy zawsze tak, w filmach, że, że ludzie jakby do końca wrzeszczą, do końca się bronią, do końca walczą i tak dalej. Natomiast tak naprawdę bardzo często reakcją jest apatia. Znaczy to jest tylko najczęstsza. Po prostu nie jesteśmy w stanie wytrzymać zbyt długo takiego intensywnego napięcia i po prostu przeciąża nas ta, te zastrzyki, no po prostu hormonów, tak, adrenaliny przeciążają nas i po prostu łapiemy laga i bardzo wielu ludzi się po prostu poddaje, bo woli już tam trudno, zabije. niech mnie już zabiją, ale będę miał to z głowy. Więc też Zawracając do tych horror house'ów, no to fajnie, że to się, że to trwa godzinę znaczy, że to nie trwa godzinę, tak, że to właśnie przeważnie jest gdzieś tam, tak jak patrzymy na te oferty, raczej Kwadras krócej, tak? Pół godziny, myślę. Tak, tak. To, to, to I nawet tej to tej chyba dźganie. jest to tak, był... że jeżeli ktoś by na przykład nie radził sobie z przejściem, to że po prostu przegrywają zabawy po pewnym czasie, nawet świadomie. Tak, tak. Oni... No my tak mieliśmy właśnie, bo popsuliśmy save gdzieś tam, bo tam było kilka takich prostych zagadek logicznych, znaleźć klucz, coś tam otworzyć, czy, czy pod jakimś tam ultrafioletem jakiś napis znaleźć, Między innymi był safe, i my oczywiście na safe popsuliśmy, rozładowaliśmy w nim baterie. No i ktoś musiał wejść, zainterweniować. To też bardzo nas na początku, oczywiście, nas prób próbowali naprowadzić na, na jakiś tam trop, że na pewno coś źle robimy, no ale potem się okazało, że, że to jakby już bez technicznej interwencji się nie, nie, nie obędzie. No więc to troszeczkę w sumie psuło nastrój. Natomiast y, fajną opcją jest, jest też troszeczkę połączenie tego. Takiej klimatu grozy z takim bardziej klasycznym escape roomem, to znaczy właśnie z zagadkami jakimiś tam logicznymi. To też jest coś, coś co na fali tego zjawiska gdzieś tam powstaje. Tutaj Krzysiek Biliński z Misterium Grozy opowiadał niedawno o takim pokoju, tym pokoju zagadek z Krakowa, który się nazywa It's a Trap, uh -huh. gdzie po prostu są te zagadki inspirowane twór, twórczością Lovecrafta. No i to też jest bardzo fajna opcja, właśnie mi to, trochę mi tego brakowało, tak w tym czystym Horror House, no bo to przez jaki. na przykład, no drugi raz bym chyba na pewno do tego samego bym już drugi raz nie poszedł, a nie wiem, w ogóle mnie nie ciągnie, żeby do kolej, żeby sprawdzić kolejny, bo no jakby już spodziewam się, co, wiem czego się spodziewać, wiem, że, że będą mnie straszyć właśnie różnymi rzeczami z różnych filmów i bardziej pociągające wydaje mi się, żeby poza takim Atmosferą strachu było też trochę tam, jakiś właśnie zagadek, myślenia itd. No i tak dalej. No i to też jest właśnie fajne, że ludzie coś takiego próbują robić. Zresztą notabene będę sam, sam byłem zaangażowany w stworzenie takiego escape roomu tutaj w Warszawie, nazywał się portret szaleństwa. Niestety już nie, nie, nie funkcjonuje, no bo tam wiadomo, no wszystkie te escape roomy mają też określoną żywotność, no bo się po prostu zagadki robił znane. Tak? No i tam właśnie też y, to było fajne dla mnie doświadczenie, gdzie po prostu, jakby twórcy Wojtkowi Rydzickiemu, z którym się zresztą bardzo zakumplowałem, y, spodobała się, spodobało się malowidło i postanowił zrobić taki pokój y, inspirowany tą powieścią. No i właściwie tam z takich strasznych rzeczy, no to no nic nie było, tak? No oczywiście tam kombinowaliśmy, żeby, żeby coś w pewnym momencie wyskakiwało, coś tam się takiego działo też, żeby troszkę tych elementów dodać, ale no po prostu jeszcze jakby technicznych takich, no wiadomo, jakieś finansowe ograniczenia, techniczne ograniczenia i tak dalej. Natomiast już samo to, że tam właśnie były fajne, takie mroczne dekoracje, że właśnie, że było, że, że panowało tam półmrok, tak? Bo ledwo widać te, te wszystkie elementy zagadek trzeba było sobie tam jakby pomagać namacanego i tak dalej. No i to, że była odpowiednia ścieżka, ścieżka dźwiękowa do tego skomponowana, przygotowana, to jakby zrobiło moim zdaniem bardzo fajną robotę. I jest to coś, co, co, co zdecydowanie chciałbym. Czego chciałbym widzieć więcej. Chciałbym po prostu, żeby escape roomy horrorowe powstawały, w których no właśnie, optymalnie z jakimiś tam elementami takimi już technologicznymi. tak, Na przykład tutaj zrobię kontaminację i wrócę na chwilę do, do teatru. Jak byłem na, tym, na Kobiecie w Czerni w Londynie, to tam była bardzo fajna opcja kołyska, która się po prostu sama z siebie zaczynała kołysać w którymś momencie i taki głośny dźwięk. Wydając to zresztą uznamy to, to, to też było w filmie, tak? No i oczywiście, no, ona musiała mieć tam jakiś mechanizm, nie wiem, pneumatyczny czy coś, który ją wprawiał w ruch. No i na przykład coś takiego w kiepskiej że właśnie rozwiązujesz jakąś zagadkę, otwierasz tam szafeczkę czy safe czy coś, i nagle nie, gaśnie światło i zaczyna się kolewać taka łyska. To dla mnie to była super opcja. No więc połączenie kilku takich właśnie jumpscarów, kilku fajnych zagadek i takiej ogólnej atmosfery, to czyli powiedzmy skrzyżowanie rasowego escape roomu z Horror House'em, to byłoby dla mnie optymalne. No i chciałbym, żeby coś takiego ktoś stworzył. No więc myślę, że możemy też poprosić słuchaczy, że jeśli ktoś coś takiego zna, to niech napisze w komentarzu i chętnie, chętnie się wybiorę i sprawdzę. No jakby to świetnie połączyć, to mogłoby być naprawdę niesamowite doświadczenie, tylko też się zastanawiam, bo wiesz, właśnie w tych nerwach, tak jak tutaj w ciemni, no to jednak stres był niesamowity. Ja byłem dwa razy i za drugim razem troszkę się tam zmieniły o część pomieszczeń. tak my tam za wiele też nie widać, więc to raczej chodziło o to, że nie licząc ostatniego finalnego powiedzmy elementu gry, to jednak większość była dla mnie nowa i znowu się gubię w tej przestrzeni. Gdybym tam miał jeszcze jakieś zagadki rozwiązywać, to ja nie wiem właśnie, czy nie mogłem tak, się czy... skupić na tym chyba, tak? bo tutaj coś mhm. właśnie mnie ściga, tutaj coś. No pewnie by się to dało sensownie połączyć, tak jak mówiłeś tutaj. Tak, tak, to, to, to na pewno musiałoby być tylko jakiś element, tak? no bo to absolutnie przy, przy takich nerwach, no, do, no, no my ten sejf no bo... zepsuliśmy chyba głównie dlatego, że po prostu już byliśmy tacy roztrzęsieni, że waliliśmy w tą klawiaturę i, i, no, i, hmm. i tak to się skończyło. Natomiast właśnie bardziej mi chodzi o to, żeby to były takie pojedyncze elementy, tak, czyli właśnie, że nagle coś tam zacznie się kolebać, nagle zgaśnie światło, nawet wiesz, to wystarczą proste rzeczy, właśnie nagle gaśnie światło, tak? a potem, nie wiem, no i musisz znaleźć latarkę i ją zapalić i dalej rozwiązywać zagadki. Coś, coś, coś w tym stylu wspomniałeś Wojtka, no to my też nagrywaliśmy podcast o Serglocku, bo Wojtek prowadził właśnie Segloka. Zresztą to za twoim też pośrednictwem tam trafiliśmy. A no tak, tak, I tak. rozwiązywaliśmy zagadkę Enigmy wtedy. I chociaż to jest pokój zupełnie niehorrorowy, to tam wątek tego, że ktoś ma wbi wbić do tego pokoju, w którym my jesteśmy i nas aresztować, jeżeli się nie wyrobimy w czasie i że w pewnym momencie dzwoni telefon i dostajemy ostrzeżenie, to samo to budziło takie emocje, że gdyby to zrobić tak na przykładzie z horroru, że na przykład ktoś nas porwał albo kogoś porwali i właśnie dostajemy telefon, że on wraca, że niby mamy kogoś na zewnątrz, nie wiem, ktoś stoi na czatach, nie? I my po prostu jesteśmy w środku i nagle dostajemy właśnie, że on już idzie i nagle słychać jakieś kroki gdzieś, nie? Czy właśnie światło gaśnie, no to przecież to też by było genialne. No tak, tak. To jest, jest, jest, jest, jest sporo fajnych po prostu opcji i chwytów, które... Zresztą no tak, bo tak w ogóle jak teraz z tym myślę, to Wojtek jeszcze w paru innych pokojach też miał takie, takie delikatne wstawki horrorowe. W jednym, w jednym chyba nawet była taka opcja, że się zaczynało właśnie Yy, tak, że Cię wprowadzają do, do ciemnego pokoju i przykuwają Cię do kamienia. To też była <laughs> dobra opcja i dopiero trzeba znaleźć właśnie latarkę i wydostać się od tego kamienia i dopiero jakby się zaczyna grać. Tak? No to, to też jest fajna opcja. No. O kurczę, ale mamy rozrzut tematyczny. Ale to super, tak? No... To, tylko lepiej dla całego podsumowania. Na pewno słuchacze <laughs> będą zadowoleni. Mam nadzieję, że, że zrobiliśmy tutaj słuchaczom fajny przegląd różnych zjawisk, które, które w 2016 i wcześniejszych latach powstały no i, i, i że nie będą nam mieli za to, żeśmy się tak rozgadali. Myślę, że nie będą mieli i miejmy nadzieję, że te zjawiska też będą się rozprzestrzeniać i rozwijać także w Polsce, bo chociażby te książki, w sumie to myślę, że na polskim też by można było troszkę z tym poeksperymentować i byłoby miło, gdyby ktoś... No, dokonał tego pierwszego kroku w tym kierunku, tak samo Escape nie niby już ich coraz więcej, ale też część z nich szybko znika część też trochę kopiuje po prostu nieudolnie inne i żeby to wszystko się rozwijało żeby była większa konkurencja i żeby ten horror też tam był obecny i horror hausy i wszystkie inne podobne inicjatywy, no i tak jak wspomniałeś też teatr no i wtedy każdy znajdzie coś dla siebie Dokładnie. Oh, to jest serdeczne dzięki Grzesiu za dzisiejszy występ. Dzięki również, no i oczywiście dzięki e, słuchaczom, że wytrwali tak długo z nami. <laughs> tak. To co, to miejmy nadzieję, że usłyszymy się jeszcze. No, miejmy, na, miejmy nie raz nadzieję. raz tutaj i spotkamy się też gdzieś, nie wiem, czy to na konwencie, czy przy innej okazji. No jasne. To co, miłego dnia i do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć. Miłego dnia, trzymaj się, Cześć.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 O ile mnie do reszty nie rozłoży, usłyszycie drugą część czasu podsumowań. A teraz robię sobie mleko z miodem, łykam polopirynę i kończę montaż. Trzymajcie się. Cześć.